obiektywny podcast sportowy. Znowu nieporozumienie. No właśnie. To warzyskie. jak jak nie potrzeba, to redaktor nagrywa, a jak potrzeba, to nie nagrywa. Tak to, tak to jest w życiu. No. No i przez to taka ciekawa dyktaryjka. Z dźwiękowcami. O faulu. Tak to jest z dźwiękowcami. Jak nagłaśniają, to nie słyszą, jak prowadzą, to nie widzą. Ja 161, 161. odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Ja Jawol. Witamy słuchaczy, znowu mieliśmy kłopoty. Techniczno-zdrowotne. Ja jestem ciągle przeziębiony. Nie, nie wchodźmy w digaskalia. Eee, powiedzmy na... tak. Już, ro... już, już, żeśmy nagrywali ten odcinek. No, ale teraz musimy się z gąską Tak. Czy będzie o czymś innym? Czy wracamy do reprezentacji jeszcze? No czy już mamy sobie tak spokój? tym wszystko. No i reprezentacja dopiero będzie, i okazało się, że wszystko się zmieniło w tak zwanym międzyczasie. Poniekąd Co? możemy wrócić. Co nie jest w ogóle tak. po polsku, to jest po rosyjsku w międzyczasie, więc nie mówimy te, w ten sposób. I w związku z tym okazało się, że zaistniały... nie ma meczów w Bydgoszczy. Tak, a poza tym zaistniały Bydgoszczu. w Bydgoszczu zupełnie nowe fakty. Nie tylko nie ma meczów w I nie ma Bydgoszczy, laty. ale i lato się skończyło. No to tak, bo jest. Summer, tak. Nie ma laty. Endless summer. O, o, o. Ale od szale, razu tak. jakie zmiany zobaczcie, od razu nie ma meczu w goszczy, od razu me, dwa mecze na narodowym reprezentacja uh -huh. będzie grała i nie będzie w związku z tym musiała się a przemieszczać. a trzeci w Gdańsku, a przeciw Gdańsku, arenie, z na przeciwdzianie na normalnym stadionie, czyli nie będzie kolejnego spotkania na, na jakimś wygwizdowie, tylko na normalnym, na normalnym stadionie, który może się uda zapełnić. Czy, czy jest to delikatny wietrzyk zmian? Zobaczymy, zobaczymy, kto, zobaczymy, kto no nie, no, wygra znaczy, wybory. No. Znaczy, powiem z tylko takie didaskania, że my się to... poza anteną już kłóciliśmy tydzień temu z, tutaj z, z redaktorem Cicho. Ernestem gawłem Cicho. Cicho. Cicho. Z znaczy z... najpierw na antenie się trochę kłóciliśmy o mecze z Mołdawią i z Czarnogórą, tak, potem poza anteną, no tak. ale tak jakby... Właśnie znaczy... kłóciliśmy się o wybory i takie mam wrażenie, że powoli zaczyna wychodzić na nasze. Tak. Czyli? Czyli nie będzie Laty, a Kręcina ma coraz mniejsze szanse. Nie no, słyszę wywiad z Kręciną. No Kręcina wierzy w to, że... Pytanie na, na takie, takie w bardzo delikatny sposób skonstruowane pytanie dziennikarza, czy myśli pan, że można poprawić wizerunek Polskiego Związku Piłki Nożnej w sytuacji, jeżeli jest pan odpowiedzialny w pewnym sensie, w pewnej części za to, jak ten wizerunek wygląda teraz? Kręcina odpowiedział tak. Badania naszych ekspertów wykazują, że wizerunek PZPN-u jest zależny od tego, jak gra reprezentacja. <laughs> A do tego powiedział, że nawet Jan Paweł II, gdyby był prezesem, prezesem PZPN-u, to też by, tez, też by na niego pluli i byłaby absolutna porażka. E, tym niemniej uważam, że... Y... I to sytuacja będzie się rozgrywać na zupełnie innej płaszczyźnie. Tu nie chodzi o program, tu nie chodzi o takie rzeczy, tu będzie chodziło o indywidualne jak rozmowy. Pan, panie Erneście nie wie. Ale raczej już nie ma. No. Także indywidualne znaczy rozmowy. Nie, ja, ja... Lato, lato wybory próbował załatwić w sposób jedynie skuteczny w wypadku, polskiego, w wypadku pol, polskich, polskich struktur, czyli jeździł po, po tak zwanych regionach i zbierał głosy. Okazało się, że zebrał całych pięć. Bo tak. no Także... problem jest taki, że regionów jest 16 klubów ekstraklasy i pierwszej ligi jest tam w Ekstraklasie 16, w pierwszej lidze chyba 18, jakoś tak nie pamiętam w tej chwili kluby się na latę wypieły Ale ty... więc musiałby zebrać właściwie wszystkie regiony, no no regiony poza jednym ja a... myślę, że tu jest, że tak powiem, sprawa sięga głębiej to znaczy, że się wypieły tak to wszystko co opisujesz, to jest opis to jest opis sytuacji a trzeba się zapytać jeszcze dlaczego i tutaj i tutaj ten jeżeli może się coś zmienić to właśnie dlatego że tak jak rozmawialiśmy nie wiem czy na antenie czy znaczy zawsze poza anteną bo tamten ten Tam nawet to, to... na antenie był poza anteną to. W każdym razie, tak jak rozmawialiśmy, to myślę, że my się zgadzaliśmy w trójkę z tym, że jeżeli tutaj jakieś zmiany nastąpią, to one wystąpią z tego powodu, że prezesi klubów to wymuszą, że te doły to wymuszą, że ta sytuacja jest tak nienormalna, że po prostu uderza w finanse polskich klubów i ligi. I lig tak naprawdę. Więc... Tak Chciałem tylko tak na się zaznaczyć, że mamy dzisiaj dobrą pozycję do tego, bo adaktor Ernest, Ernest taki markotny tak i chory, nie będzie się bronił. Nie, A poza się... tym argumenty. Tak, nie, nie, Zapamiętaliśmy coś zupełnie innego z tego rozmowy, bo ja się akurat w tej kwestii z Wami zgadzałem. To nie w tym rzecz. się dyskutowaliśmy tylko, to będzie lepszy, czy głównym rozwiązaniem byłby Boniek, czy Kosecki. Ja stwierdziłem, że Boniek nie jest człowiekiem, który przeprowadzi zmiany i tyle. To jest moje zdanie. Boniek jest człowiekiem, który dla mnie to jest człowiekiem, który zawsze dużo mówił i nic nie robi. O ile wybór między Bońkiem, moim zdaniem, a Koseckim jest trochę wyborem między Dżubą a Cholerą, to wybór między Lato a Grzegorzem a na przykład Kręcinią to jest wybór między trupem, który zmarł dwa lata temu, a trupem, który zmarł dwa i pół roku temu. Także, także lepiej, lepiej być jednak trochę żywym. A nawet poważnie chorym zawsze jest szansa na, na jakieś ozdrowienie, dopóki ten chory daje jakieś sygnały życia, że tak się znaczy, zakończy ja tę smutną. Yy, nie ma czy... w tej chwili wśród kandydatów na prezesa kogoś, kto by parał, parał tam gdzieś moralnym oburzeniem i chciał koniecznie przeprowadzać zmiany. Nie ma reformatorów jako takich, to, wiesz, żeby został. Dlaczego znaczy, ja, uważam, ja uważam, że miarę... ogłoszenie teraz przez któregokolwiek z, z, z kandydatów, że będzie reformował dogłębnie polski związek Ale... piłki nożnej to jest szałt stop. On musi odpowiedzieć temu zapotrzebowaniu, które idzie z dołu. Ale czy naprawdę wierzy, że idzie zapotrzebowanie w dołu na zmiany? Oczywiście, że tak, Związku? przecież Znaczy tak, połowicznie, no gdzieś Masz jasny sygnał. Dlatego lato nie dostał. Jeżeli żaden z klubów nie popiera działaczy PZP, to znaczy, że co? Że organizacja, która reprezentuje de facto swoich trenerów, piłkarzy i działaczy nie dostała poparcia od piłkarzy, trenerów Prawie. i działaczy bo no sobie, dobrze. że jesteś to znaczy... prezesem małego klubu i nie może znaleźć sponsora Okej. Okay. Na no, dobrze, Ale musimy, musimy, ja musimy też wziąć pod uwagę musimy też pod uwagę, że jednak głos klubu nie jest decydujący. Decydujący są kluby, głosy działaczy. Znaczy, właśnie to znaczy to się... działacze mają więcej głosów. Ale, ale właśnie mi, nie, ale nie, nie. zagłosowali jest, na nawet bo... więcej głosów mają działaczy. Ale Jest 16 klubów. znaczy klubów jest więcej, tak? Bo ale głosy klasy na pierwszej ligi. Głosów w zwalnym zgromadzeniu najwięcej mają działacze PZPN. Drugie miejsce tych kluby, tych okręgowych związków. Drugie miejsce kluby. Panie redaktorze, ci działacze też występują w pewnym kontekście. I to i kończy się czas tych baronów, którzy robili coś w ogóle generalnie przeciwko. Znaczy, wszystkim, bo oni zmieniły się, jeszcze, się Znaczy nie, zmieni. oni jeszcze się próbują trzymać. To nie jest tak, że wiesz, że ich nie ma. Znaczy, bo tam jest bardzo wielu ludzi. ten na przykład, bardzo... jeszcze jest ten drugi taki, nie pamiętam jakąś... Znaczy się jest, jest pięciu w ogóle, znaczy, tak? Jeszcze, jeszcze jest, pan, jest Potok właśnie pan, pan Potok i pan, e, tego nazwiska, nie pomnę w tej chwili, jeszcze jeden. E... Ten z, z Wielkopolskiego Związku tak, tak, tak. piłki Nożnej. No. W każdym razie... Antkowiak a, a, chyba. Antkowiak. Antkowiak. W tak. każdym razie, no tej chwili trwa naprawdę taka poważna walka pomiędzy ludźmi, którzy będą głosować tylko po to, żeby nic się nie zmieniło, żeby zachować swoje stołki, bo im tylko na tym zależy, broń może na niczym innym, a między ludźmi, którzy jednak coś tam chcą zmienić, czyli głównie właśnie klubami, które Próbują przetrwać w tej chwili, tak? Próbują y prowadzić normalny biznes. E a dopóki wierchuszka im tego nie ułatwia wręcz utrudnia, no tego biznesu nie mogą robić. A ja więc... mam w ogóle pytanie, do, bo. bo y dobrze. Y y y y mam pytanie z innej beczki do redaktora Emeryta. Jeżeli nie kosecki, to kto? Albo jeżeli nie, bo nie, to kto? <głos》. <głos》. Nie Kosecki, nie Boniek. No to kto? kto miałby zostać prezesem? Bo ja się nad tym zastanawiałem i nawet w komentarzach o tym rozmawialiśmy e, z naszym kolegą dziennikarzem Przemkiem. E, nie Mówię o Kondraciuku, Przemkiem Batorem. No kto właśnie? Ja też się zacząłem zastanawiać, bo ja nie znam nikogo, kto byłby e, najlepiej... Znaczy ja uważam, że w tej, w tej sytuacji Kosecki jest najlepszym rozwiązaniem. No, już jakby nie idąc w fiction, nie wymyślając sobie kandydatów, których nie ma, czy kandydatów, którzy nie mają szans. Mamy pięciu w tej chwili, tak? I, i... I by między w... nimi rozegrała się walka. Tak, no no to, i według to, to mnie to, to najlepiej, najlepiej no. dla nas byłoby, żeby, żeby dla nas, znaczy dla kibiców, to... tak? Dla kogoś, kto patrzy na to z boku i chciałby znaczy, e, trochę pierwsze, normalności. To, to ja, jeżeli chodzi o Koseckiego, no to miałem okazję pana, pana posła Koseckiego poznać jako prezesa klubu, bo grałem po prostu w drużynie, która spotykała się z Kosą Konstancin, której on jest sponsorem, mhm. właścicielem i. On dokładnie sobie, w odróżnieniu od całej reszty, bo, łącznie z Bońkiem, on dokładnie sobie zdaje sprawę, z jakimi problemami boryka się prezes małego klubu, który próbuje wychowywać młodzież, a przy okazji, on wykorzystują swoje kontakty Jeszcze prywatne... W, w, zresztą w fajny sposób próbuje e, Bardzo fajnie jest prowadzona gruby. Kosa, e, ma bardzo fajne boisko i w ogóle jest fajnym klubem. A oprócz Ko, tego... Nie wiem dlaczego jedno boisko ma trójkątne. <śmiech> no <śmiech> bo tam grają, trenują... Te, te są Jacksona grę w trójkątach, który zaadaptował tak. <śmiech> Guardiola. Czyli e, tam nie, nie możesz się wtedy schować, bo tylko trzy kąty, nie możesz się schować w czwartym. E, tak Sprowadza regularnie do Polski młodzieżowe drużyny. Monaco, Montpellier, Galatasaray, Juventus. To są takie drużyny, które normalnie do, do, do klubu takiego jak Kosa Konstancin nigdy w życiu by nie przyjechały. Poza tym on wie, jaki jest problem. Co więcej, wy cały czas jeździ z tą młodzieżą po Europie. Ostatnio byli na Litwie, byli na Mistrzostwach Świata tam do lat 18 czy 19. Ta, ta młodzież ma szansę od niego, u niego w klubie na przykład oglądać, jak się gra w piłkę, jak teraz, jak wyglądają. Tam są takie warsztaty. A do tego i... masz piega w legi. Także ja pamiętam na przykład taką historię, jak kiedyś organizował nasz wspólny przyjaciel Krzemień w Kielcach taką zabawę z jedną z lokalnych gazet. Chodziło o grę w piłkę, o ligę, o wakacyjne zawody itd. itd. I jako gwiazdę na finał zaprosił Romana Koseckiego. Jako gwiazdę, nie jako prezesa KOSY Konstancin, czy go, tylko szukał po prostu zawodnika, który byłby wtedy jeszcze znany i funkcjonował, wiesz, jakoś tak w, w, w, w, wśród młodzieży. To było dość dawno temu i przyjechał Roman Kosecki i przywiózł trzy worki piłek, przywiózł dwa worki koszulki, z własnych pieniędzy. I co więcej, za przyjazd nie wziął wynagrodzenia. I to było, to było zaskakujące. No więc, no, my byliśmy no mocno widzisz, zaskoczeni tym je, je, jego no przy... postawą w, tej, w, w tym momencie. No. Znaczy, to, i tutaj poza tym, to co mówiliśmy w tym odcinku, którego nikt nigdy nie usłyszy, <grym> że, że wbrew pozorom tutaj to, że ma się zaplecze polityczne akurat w tym momencie, moim zdaniem nie jest y, wadą, dlatego, że on jest zmuszony do tego, żeby w tym momencie osiągnąć jakiś, jakiś sukces y, hmm, dla, dla związku. Poza tym, poza tym, no jak się ma, jak się ma panią minister y, sportu nie, w, właśnie y, życiu, to, y, powiedzieć. z tej samej partii i ma, to... się, i ma się też y, premiera, akurat który akurat krytykował dosyć mocno posunięcia PZP, u Wszyscy krytykowali. Wiedzą, co no, krytykowali. To jest polityka, tak. który nie krytykował. Może no, wnioski wyciągnął. Panie redaktorze, akurat w tym rządzie jest tak, że to, że się ma poparcie polityczne, co posiada każdy minister, tam niekoniecznie oznacza, że się cokolwiek e... robi. No tak, znaczy, ale... Ja bym na manowce polityczne nie schodził, natomiast Bez, e... Natomiast, e... natomiast nie uważam, że jest to wada. No nie, znaczy, To może być wada, bo podejrzewam, jak tak z prostej matematyki mi wychodzi, że kadencja prezesa PZP będzie trwała trochę dłużej. Dłużej niż tak. Znaczy, będziemy mieli wybory po drodze, więc to no. jego poparcie może się nagle gwałtownie nie spodziewanie wam, że, skończyć. A on że... nie jest posłem? Dzisiaj? Nie? No ale powiedział, że no düşünuję, jest, jest, jest, jest. Chciałam powiedzieć, On że też była jest. bułgarska e, lekkoatletka Wada Zaleta. Bardzo dobrze. To było zupełnie A ja chciałem powiedzieć, że coś tylko mi się wytrąciło. Co ciekawe, co <grym Fairly> no ciekawe. To, to, to ja, myślę, ja myślę, że jeżeli tylko i wyłącznie zostanie, jeżeli zostanie prezesem i będzie... To, ten związek prowadził ku normalności to wtedy ta zmiana polityczna nie będzie miała aż takiego znaczenia przypuszczam. A, już no, wiem jest... co chciałem. Myślę że jeżeli związek będzie szedł w dobrym kierunku i rzeczywiście to będzie wyglądało że idzie, idą zmiany to wtedy ta zmiana nawet jeżeli nastąpi polityczna no, nie tak będzie miała takiego to, czy, to, znaczenia. To czy związek chce wiem, iść, jeszcze raz to powiedz. To czy wiązek, związek chce iść w dobrą stronę czy nie no to już pokażą Chcę, żeby się no, Pokażą że... same wybory tak naprawdę bo w tym momencie będzie pokazanie gdzie chce iść związek. No, A jeżeli chodzi o politykę, jak ona, czy ona jest narzędziem, narzędziem, piłka nożna jakimś tam wykorzy jest wykorzystywana, to właśnie dzisiaj zupełnie przez przypadek sięgnąłem do publikacji, do której nigdy nie miałem zamiaru sięgać, ale wpadła mi w ręce, będąc koleżanki. Yy, o tym, ja Padła mi w ręce, <gry> będąc u koleżanki. No, ona była u koleżanki, ta publikacja, ja też byłem w tym czasie. Nie, nie, wpadła. Wpadła. nie, koleżanka nie, w Nie, nie, nie. Nie, nie. publikacja W wpadła. o Nie. Nie. Nie. Nie. panowie ewidentnie związani z mocno prawicową opcją polityczną napisali historię polskiej piłki nożnej w latach 70 80 i 90 Na razie zacząłem, ale jakże skrajny jest punkt widzenia publikacji tejże w oparciu o materiały ipn dotyczące wydarzeń lotniskowych w roku 1980, gdyż tutaj w tej książce jest to opisane jako prowokacja ubecji i bezpieki w stosunku do reprezentacji Polski po to, żeby pozbyć się z tej reprezentacji zawodników tak zwanych wichrzycieli związanych z Solidarnością, <laughs> głównie Terleckiego, który był związany z NZS-em. No i on, jak wiadomo, na Mistrzostwa w 1982 nie pojechał. No, w ogóle tudzież, już nie zagrał w prezentacji Bońka, nigdy więcej. Był, tak, tudzież Bońka, który był bardzo pyskaty, a oprócz tego Młynarczyka. No, nie wiem, który aż, pił. Który pił. Akurat, <laughs> ale pili wszyscy. Ale pili wszyscy. A, a, a, a mam świeżo w pamięci, gdyż dwa tygodnie temu skończyłem czytać spalonego no. Iwana. Ja I ten tamto, fragment czytałem przedwczoraj. Tak, i tam to jest opisane dosyć dokładnie, jako w jaki sposób, w jakiś doszło do wyrzucenia tych panów e, wtedy z reprezentacji i broń Boże, nie miało to nic wspólnego z żadną prowokacją obecnie, raczej z prowokacją Wojciecha Zielińskiego, <głos> dziennikarza, który szukał żony, który szukał żony, a przypuszczał, że wie, gdzie jego żona się znajduje, Józef Głynarczyk, który przebywał wtedy we Włoszech, a żona też mogła przebywać we Włoszech. Dosyć ciekawy wątek, polecam książkę po raz kolejny. E, więc znaczy, życie właściwie sobie... Właściwie po raz pierwszy, bo polecałeś ją we fragmencie podcastu, który się nie ukazał. Nie, polecaliśmy ją na przykład na już? Facebooku. Też, też. też. Albo wiem z Palohego polecam i, bardzo. E-book jest za całe 11 złotych. Tak, spalonego bardzo polecam. No i generalnie tam. tam by było po prostu y, Iwan pisze, jak to w życiu wyglądało naprawdę. No I że raczej miało, miało to więcej wspólnego z tym, że generalnie wszyscy wsiadali, ponieważ bali się, że samolot spadnie, co zresztą w niedługim czasie się okazało. Nie, w, a, wcześniej, bo pa, parę, chyba dwa tygodnie wcześniej, wcześniej był, był tak. wypadek na Okęciu, ten w którym zginęła, Anna na W, w kabackim, Tak. I oni wszyscy byli tak Zasie przerażeni, jak wsiadali kabacki. do samolotu. Yy, że yy, tak w lesie. Inny wypadki. wypadek w lesie kabackim był później. To nie wiem, jaki tam Się był. Nie? Tysiąc, jak w miesiącu, szóstym albo siódmym roku. Tak, tak. W którym? W szóstym, szóstym albo w A nie, to mówię, tak, mówię tak, o, tak, o tak, tym, tak, w którym no i... zginęła na jantar. Tak. Yy, no i oni generalnie wszyscy mocno pili przed tym, jak wsiedli na pokład, a że. A że doszło do tego, że któryś z dziennikarzy zaczepił akurat Młynarczyka, a Terlecki narobił rejwachu, żeby broń Boże, go nie filmowali, zaczął wyrywać w akcie paniki kable dziennikarzom z, z rąk, no to akurat działacze to zauważyli. Natomiast w tej książce i owskiej jest napisane wręcz, że Boniek Terlecki i Młynarczyk byli inicjatorami myśli, żeby reprezentacja Polski spotkała się z Janem Pawłem II. I to się nie spodobało władzy. Także mamy dwa punkty widzenia na jeden problem. No, jeden jest życiowy, a drugi jest wyssany z akt i y, brudnego palca y, publicysty. Dobrze, no zostawmy już politykę. Bo no nie, chciałem powiedzieć, jak Jeden bardzo... jest napisany no, ja przez człowieka, który tam był, a drugi jest napisany przez ludzi, którzy wtedy byli dopiero w planach. No, pewnie no, tak. Raczej, raczej tak. I wyciągają wnioski na podstawie suchych dokumentów, albo nawet nie suchych, tylko, tylko nawet z jakąś opcją polityczną, którą próbują się... Próbują no, no, ale to a wiesz, jestem ciekaw, to jest, to, to... bo jest rozdział poświęcony Koseckiemu też w tej książce i chyba dziś... Od z tyłu. Zacznę co wysusztę? to za książka jest? Nie, to, polecali, Nie pamiętam teraz tytułu, mnie. bo zacząłem ją czytać. Ale co? Bałem się, że się spóźnie. Zacząłem czytać ją, przeczytałem 30 stron dosłownie po powrocie do domu dzisiaj przed wyjściem. Napiszę... na no. do domu przed wyjściem tutaj padła mi w ręce, <śmiech> będąc u koleżanki. <śmiech> ta historia zaczyna wyglądać. No dobrze, to następnie. Tak. Jak znaczy ja jeszcze wracając do wyborów prezesa, może trochę włożyć kij w mrowisko. Ładek. Chciałbym tego robić może. Chciałem tylko powiedzieć, żeby jednak nie demonizować tego wyboru Bońka na prezesa, bo jeśli Kosecki jest opcją najlepszą, to Boniek nie jest najgorszy. Jest, tak, jest opcją też dobrą, no lepszą niż cała reszta na pewno. Więc no tak. podejrzewam, podejrzewam, że Boniek może mieć trochę większą siłę przebicia, jednak jeśli chodzi o to, co mówiliśmy, układy o to, że nawet część tego nazwijmy to betonu, jest w stanie chyba trochę do siebie przekonać. Byle więc... by boniek A ja był takim prezesem, jak był trenerem. A ja dzisiaj hmm, powiem wam że wam, z Polski tak. to też może być tak, że Bonik na przykład. <śmiech> Nie wiem, ale y, to jest moje subiektywne zupełnie wrażenie, że on może być trochę nielubiany przez beton PZP-nowski. zawsze tu PZP nie był. Funkcjonował, przy czym nigdy nie angażował się w jego życie. Zawsze był trochę z boku i zawsze był tym, który krytykuje, ale który poza słowa krytyki nie wychodzi z niczym innym. Niby tak. I ale... to jest na zasadzie taki, że to był taki, taki trochę maskotka, trochę pieszczak po prostu. Tylko, że wiesz, każdy, każdy z tych działaczy, którzy tak naprawdę siedzą gdzieś tam za swoimi biurkami, nikt nie wie, jak wyglądają i co robią, e, lubi się ogrzać, jakby wiesz, w cieniu i sławie... w cieniu. <grywa> No, to jest no, ciekawy no. system grzewczy. No. A cieniowy, cieniowy, cieniowy. Myślę, że no. rozwiązalibyśmy problemy energetyczne Polski, Skandynawii i z... kilku państw z północy. z północy miałaby tak. ciepło? Trzeba pilnować dużo, dużo bańków tych. Nie, dużo prezesów. Dużo w Skandynawii byłoby ciepło zimą. To byłaby prawdziwa rewolucja. A w zakręgiem polarnym to na zawsze. No, może byłoby zimno, bo nie udałoby się ogrzać w świetle. Na no wodniku, jak musi być zimno. No wtedy. Ale tam cienie jest krótkie. No właśnie, przecież trudno A, się w nim ogrzać. No dobrze, bo gdzieś tam gdzieś błądzimy. Błądzimy, no to ja to, to chciałem no, właśnie się w cieniu, tak? No się ograć w cieniu. tak. Znaczy ja też mam takie wrażenie, że Boniek próbował coś robić z Widzewem i nigdy mu nic z tego dobrego nie wyszło. A no, no nie, nie wyszło. Jako działaczowi, jako tam kręcącemu się przy cacku. <śmiech> <śmiech> nie, no jak mówię, ja to Bonika no, ja ja ja ja, ja postrzegam w ten sposób, że on właśnie przychodzi, coś palnie, coś powie, coś rzuci. A tak, potem. tak. Ale już nie już, go nie nie ma, już kusaka, we, Włoszech, ale, wiesz, ale, może, we Włoszech, ale może to jest dobra metoda właśnie wejść tam, wrzucić granat i wyjść. Ale, no, ale no, jaki a, właśnie a, że to? Tak, a a co, co z prezesem to tak ciężko? To kwestia, kwestia jest tego, że on nie wrzucał nigdzie granat. To a tu tego, że jeszcze wieś, oprócz rzucenia... Nikt go nie słuchał tak naprawdę, bo nikt nie brał go na poważnie. a tutaj myślę, że robota raczej z tą stajnią augijasza powinna polegać na tym, że jak już ten granat wrzuci, to powinien później wziąć też miotłę, wiaderko i posprzątać. po tym co. No i ówkę, tak. znaczy, ja słyszałem dzisiaj wywiad z Koseckim, który powiedział, że jego tak naprawdę w, w PZP nie będzie interesowało to, w jaki sposób sukces euro y, zarówno, w, zarówno taki wizerunkowy, jak i, jak, i, jak i to, że dużo ludzi młodych zainteresowanych jest, bo on to obserwuje na bieżąco, że dużo ludzi przychodzi do, właśnie do klubów trenować i y, y to, że powstały orliki, że ludzie w piłkę grają, y, żeby przełożyć na szkolenie młodzieży. Nie no w zasadzie niczym innym PZPN nie, nie powinien się, się zajmować w ogóle. Tak znaczy, no właśnie, to ja miałem powiedzieć, że PZ, naprawdę PZPN. nie to jest, to jest to, to parę razy... Znaczy, tych piłkarzy do znaczy, siebie ściągać. Chodzi o tyle, to, żeby no. zajął się swoją działalnością statutową. Znaczy, to, nie, znaczy generalnie chodzi o. Ja, ja parę razy pamiętam, jak byłem i w Niemczech, i w Niemczech i w Anglii na przykład i, i spotykałem kibiców piłkarskich. Jakoś tak pamiętam, miałem taką zajawkę w tym momencie, że się pytałem, kto jest prezesem? będąc w jakimkolwiek kraju, kto jest prezesem waszego wniosku piłkarskiego. I ludzie, którzy, jak z nimi rozmawiałem, interesowali się piłki, znali nazwiska piłkarzy, wiedzieli co się dzieje w futbolu na świecie, robili wielkie oczy mówili nie wiem, a co mnie to obchodzi No właśnie, tak? na tym to właśnie o, o to chodzi że no. związek ma działać tak, żeby go nie było widać bo a jakby raczej... futbol działał sobie bardzo dobrze sam a kluby, kluby sobie da... poradzą a tak? nie raczej mi wygląda na prezesa który malowanego takiego, który będzie się ogrzewał w cieniu Platiniego jak już drążymy nie, będzie gadał, będzie występował nie, nie, nie, nie, znaczy... nie będzie brał przy tym pieniędzy, bo to już zapowiedział bardzo chwalebnie, świetnie... To, to wielu zapowiedziało. Świetnie, świetnie, pij, świetnie pijarowsko. To Kręci na weźmie jego działkę. <laughs> I nawet ją powiększy. No. Wielokrotnie. I założę. No dobrze, przez wybory się przeleciliśmy już, mam wrażenie. Tak. To zobaczymy, co się wydarzy teraz. Teraz czas na podróże podziałacza. Czy my będziemy mówili coś o występach polskich reprezentantów? Wiem, że to jest zamierzchła przeszłość i ja o trenerze Fornaliku wystawimy mu jakąś cenzurkę? To może, może byśmy się nie kłócili, to może tak każdy po trzy zdania i kończymy temat. Po Forna, dlaczego mielibyśmy się kłócić? Myślę, że jesteśmy zgodni. No jak pamiętam rozmowy <głos> o tych dwóch meczach w podcaście, który się nie ukazał, to trochę jednak się tam sparliśmy. No zbar... kłóci, kłóciliśmy kłóci się nie kłóciliśmy, dyskutowaliśmy. No ja na razie czekam na efekty pracy trenera Fornalika. tak mi... No właśnie, bo ja to chciałem powiedzieć, że to myślę, że na razie... Na razie, Fornalika, na, razie to się... to on, na razie to on zastał, zastał to, co do, zostawił Smuda. Został polskie miał... drewno. De facto zrobił, co miał zrobić. Zdobył cztery punkty w dwóch meczach. No tak, Czyli tak? Nie, nie pogrzebał swoich szans na dzień dobry, bo równie dobrze mógł. Mm. Eee, I teraz czeka go dopiero. Jakby... Jedyne to Znaczy ma... ja nie wiem, czy mecz prawdy, no, bo z Anglią to. Z Anglią Z, Angli z Anglią to przegraliśmy... mecz prawdy, a wygraliśmy z nimi raz dzięki temu, że genialny Lubański strzelił dwa gole, a później nie przegraliśmy z nimi na Wembley, a oprócz tego to braliśmy nich w dupę regularnie. No, dokładnie, tym no. no. w tej grupie my walczymy raczej o drugie miejsce. Anglia podejrzewa mi, tak, zdaje raczej... wszystkich. No, wiem, no, Ukraina no... z nimi zremisowała, ale. I to, I to w całkiem dobrym stylu. Tak, tak, tak. No ja wiem, no tylko, że. Wiesz, no generalnie... Yy... No, a Czarnogórcy będą punkty zabierali wielu, yy, wielu drużynom mogą i Ukrainie i Anglii no punkty oczywiście, zabierz, to, także To jest bardzo wyrównana grupa, więc tutaj jakby... O, no proszę. Ja za... no, bym tutaj nie przesadzał, to znaczy bardzo będą na tych trzech zawodów. Tak, tak, trzech tak zawo znaczy jest Anglia, która znacznie przewodzi. Ukraina nie... i Czarnogórę. I no, one ja będą między siebie naprawdę. A my pokazaliśmy, tak że z, z Czarnogórą po powinniśmy spokojnie. ten, ja ten mecz my nimi no. my Spokojnie, myślę, że piłkarską jesteśmy spokojni na poziomie i Ukrainy i Czarnogóry. Tak. E, jakby względem, się. Jakby tak indywidualnie rozpatrzyć piłkarzy, tak. których tak. mamy. Dosyć tego biczowania się. Tak, więc spokojnie. Natomiast nie jest powiedziane, że z nimi wygramy. Nie, oczywiście, że nie. Nie, oczywiście, że nie. Na nie przykład, mam... co pokazała Polska w meczu z Mołdawią, no, a, a na przykład po tym, co można było zobaczyć, jak walczyła Ukraina z Anglią, no... No tak, ale w ten sposób to, to, to nigdy to to to to, to to to nie doszło. Nie, można, się nie można takich. Ale panie, to powiedzieć, że martwi mnie. Nie, cieszą bardzo cztery punkty. Martwi mnie trochę to, że z Czarnogórą jednego dnia potrafimy zagrać w ten sposób, a potem trzy dni później gramy tak z Mołdawią. No to, no, ale I... może Mołdawia też grała w miarę dobrze, tak? Nie, no przede wszystkim to myśmy znowu zaczęli. Fornelli zaczął szukać eksperymentu pod tytułem: Mołdawii wypadałoby strzelić parę bramek, to zagrajmy 4-4-2. Podczas kiedy wszyscy wiedzą, że Polska na 4-4-2 się nie nadaje, niespecjalnie specjalnie. Znaczy... do tego... Znaczy... Znaczy ja właśnie też bym chciał, bo tak wszyscy mówią, że ty nie nadaje się. Nie daje się, bo nie próbowaliśmy. Tak? No spróbowaliśmy dwa razy i dwa razy wyszło z tego ni no nie wyszło, gorzej tak, no, ale, niż zero. No. Ale z drugiej strony, wiesz, no, to co mówiłem w podcaście, się odwołujemy, <śmiech> <śmiech> nie, nie który się nie ukazał, no według mnie ja przyjmuję tłumaczenia Fornalika, że on chce mieć dwa warianty taktyczne no, e Generalnie, grania, generalnie tak? powinien mieć ich znacznie więcej. No tak, no ale w tej chwili jakby no nie ale, szalejmy, tak? No, tak chce mieć ale... dwa, a nie ma, nie ma meczów. Znaczy ma na szczęście. Na szczęście na Narodowym jednak, a nie w Bydgoszczy. A, a to też jest ciekawe, bo właśnie mi się zaczyna... Właśnie jakie te... są kulisy? W... Znaczy, kulisy są takie, że... że wojewoda tam, ten kujawsko-pomorski, znaczy się... pani wojewoda, I pamię, jest... pamiętając superpuchar z zeszłego roku, stwierdziła, ja, że o nie. Też jestem ciekaw, jaki wpływ na to ma Fornalik i jakby nowa część tam tych, którzy rządzą teraz reprezentacją, tak? Dla znaczy tego, Fornalik od, dlatego, że... od początku że... mówił, znaczy, że dla już... niego to jest pomysł straszny. Tak, Powiedział, że w ogóle to jest bzdura, żeby on teraz zawodnik. Gdzieś jeździł po jakichś Bydgoszczach, jak on może tutaj. Jak trzy Warszawie... później ma, tak, ma, ma bardzo ważne i mieć kilka jednostek treningowych więcej dzięki temu, zamiast nie, się przemieszczać w To jest od samego początku. No, no, no, no, widzisz, leśne ale w Bydgoszczy. Ale co klimat. ciekawe, co znaczy, tam jest pięknie. Ja tam byłem parę razy tam no jest ale, naprawdę pięknie. To, ale to co niekoniecznie smuda, na międzynarodowe mecze. Co ciekawe, Smuda pewnie poszedłby na ten układ, bo y, Smuda raczej był, y, jeżeli chodzi o to, o to, co mu się postawił, mu, to, jakie warunki postawił mu po ZPN, to nigdy z nimi nie wojował. Natomiast od razu otwarcie swoje zdanie, że jemu to nie pasuje. No i jakoś się tak przypadkiem czy nie przypadkiem złożyło się, że, że skończyło się tak, że Fornalik będzie miał trochę więcej komfortu. A w sytuacji, w której on nie ma 30 znaczy, nie miesięcy... Znaczy nie o tym głos Fornalika. Nie, nie, na pewno nie, ale... Ale, ale wiesz, ale... my nie wiemy tak naprawdę, co o tym zadecydowało, bo wiesz, mogło się znaczy, złożyć kilka... Znaczy ja wam powiem, co o tym zadecydowało, bo wiem. Teraz mnie oświeciło. No, to przy, nie, nie, to przydzielanie, przydzielanie meczy różnym takim meczów. meczów takim, że tak powiem lokalnym bosom, tak, bo na tym no to tak, polega, że tu w za to, to, poparcie wybory. Tak, tu tutaj tak. dostanie Łódź taki mecz. No po prostu tak, idą te wybory i ten, który tak przydzielał, okazało się, że już nie ma czego przydzielać, bo i tak nie ma poparcia. To i też, dlatego, dlatego wydaje znaczy, tutaj... mi się ta gość wypadła bo nie ma innego powodu, żeby tam mecz się tam odbywał żadnego tam nie ma powodu, żeby tam się mecz odbywał tak samo jak tak samo jak nie ma powodu, żeby reprezentacja w ogóle mecze grywała gdzie indziej oprócz tych stadionów, które powstały na euro. Bo ja nie widzę, no, chociaż na przykład Legia udowodniła, że można nie, wpuścić, że można nie wpuścić kibiców na, na najnocześniejszy stadion. Tak, tak go sobie zdemolować. A później samemu go zdemolować i tak, i tak bo to już. Oni do absurdu do, do, doprowadzili to, co się wydarzyło w derbach Warszawy. I Legia i kibice tak zwani. No ale to zupełnie na inny na inny, bo to... No, on, to ma, mamy stadiony cztery na Euro, yy, mamy stadion Śląski, który też niedługo zostanie odremontowany, no to między tymi stadionami można jakoś no rotować, tak, ale, no, ale... Jeżeli, jeżeli... na Boga, nie w Bytgoszczy i na Widzewie, ale... no bo to, to, stadiony to parę powinny... razy widzieliśmy... Uwielbiam, lecz znaczy, na Widzewie. Tak. tak. Stadiony poza tym powinny służyć, oprócz tego, że kibicom, bo, bo dla nich zostały zbudowane, to również piłkarzom reprezentacji Polski. Jeżeli jest możliwość... Bo wiemy, że fornalik nie ma 30 miesięcy na budowanie kadry. Mało tego, praktycznie nie ma spotkań towarzystwa. nie ma w ogóle czasu. No. Więc jeżeli, On już jest, jeżeli... już, jest, już jest w boju, tak? tak, tak. Jest, dobry. Bo, jest w boju, już ma rozegrane dwa mecze. Na razie osiągną... Ale ma za to 400 narodowe. No, no i ma, piąty. No, ma. Ale wysłałem ale... go do Bydgoszczy. Tak, no, do Bydgoszczy jest... będę jeździł. <laughs> No właśnie on powiedział, że nie będzie i dobrze, bo ma, ma, ma bardzo przyzwoite warunki ku temu, żeby normalnie potrenować parę dni, zamiast podróżować jak baran. Swoją drogą, to jeśli, jeśli Fornalik macał jakoś tam swoje ręce w tej, w tej decyzji, to muszą bardzo daleko sięgać jego wpływy, bo dwa dni temu słyszałem informację, że reprezentacja RPA stwierdziła, że ona w ogóle nie przyjedzie na taki mecz, bo to jest bez sensu i jakby do żadnej bydło się, się nie wybierają i to im się nie, w ogóle nie kalkuluje. Nie, nie, nie, nie, miał wpływu, nie, nie żartuję się, w tym momencie, no. ale to mówię, że w no, pewnym to też momencie... Może, też może to więc, był powód. W pewnym momencie to była taka sytuacja, że miał się odbyć mecz, tylko po pierwsze nie było wiadomo gdzie i nie bo wiadomo z kim, znaczy nie było ani miejsca, ani przeciwnika, ale mecz miał się odbyć cały czas. No, bo, a poza tym mam wrażenie, że dzięki tej burzy, która się przetoczyła przez media, chociaż nie, nie, nie wiem, czy w zasadzie ma to jakiś wpływ na cokolwiek w przyszłości teraz zacząłem się zastanawiać, bo pomyślałem o tym, że ponieważ musieliśmy dwa mecze w pay-per-view oglądać, a potem telewizja Trwam dołożyła swoje kilka groszy do tego, że wreszcie ktoś rozsądnie powiedział, skoro my płacimy milion to dlaczego nie obejrzeć tego meczu w telewizji Trwam, ja bardzo chętnie bym obejrzał w telewizji Trwam nawet, ważne żebym nie płacił za... Jakoś byłaby wstrząsająca a nieważne, ciekawy byłby na pewno komentarz <śmiech> to, to już wiemy natomiast myślę sobie i potem się okazało nagle, że mecze reprezentacji Polski kolejne i z RPA i z Anglią będą w telewizji publicznej no, ale, no się zbuntowali, ale, tak. tak? ale od razu mi też przyszło do głowy, znaczy rachunek ekonomiczny naprawdę jest taki, no bo jeżeli 5, 50 tysięcy ludzi kupuje w, w pay per view za 20 zł, no to chyba lepiej jest sprzedać oprócz 50 tysięcy biletów na narodowy, tak, które nie są po 20 zł, oprócz tego jest lepiej sprzedać chyba czas antenowy w telewizji i, i czas reklamowy, tak? No, mnie się słaby jestem w liczeniu, ale wychodzi mi, że na pewno się na, na tym zarobi więcej. Ale potem mi zaraz przyszło do głowy, że mecz Brazylia-Japonia, brazylia, brazylia -Japonia, który będzie na stadionie we Wrocławiu, nie będzie go można w Polsce obejrzeć. Polska będzie jednym z nielicznych państw na świecie, gdzie tego meczu się, się nie da obejrzeć w telewizji, więc może to jest sposób na zapełnienie trybun we Wrocławiu z kolei, gdzie ludzie w ogóle na piłkę nożną nie chodzą. Tam na ligę po 7 tysięcy teraz przychodzi, po 6. To jest w ogóle... w ogóle już po tym, co Śląsk wyczyniał. Ja nic się nie dziwię. No Śląsk teraz, zobacz, 3-0 wygrali No tak, widzę tak, no ale no. to wiesz tam. No. no tak, ale wiesz, zanim zaczęli wyczyniać, to 13 tysięcy przyszło na pierwszy mecz eliminacji Ligi Mistrzów. No, to... no wiesz, no ale to tak samo, tak samo jest w Gdańsku. Yy, no w Gdańsku po... jest lepiej. No niewiele. No, ale, no, no tu... ale drużyna gorsza i nie jest mistrzem no, Polski właśnie, no, i nie dokładnie. grała w eliminacjach Ligi Mistrzów. Tak naprawdę poza, poza Poznaniem to żaden z tych stadionów się, się nie zapełnia. A na Legii teraz I... też idzie wszystko w kierunku takim, że też się nie będzie zapełniać. Bo za no, raz... no akurat to, że się nie będzie zapełniać tymi, co tam ostatnio byli, to może i lepiej. Bo... Tam jest w ogóle bardzo ciekawy ten konflikt. Y polegający na tym, że... Dla mnie, jako... mnie jakoś tak nie jest ciekawe. To znaczy, jest ciekawe o tyle, że że, że nalegi są równi, równiejsi, jeszcze bardziej równi jeszcze i, i pazie, tak zwani. Czyli ci, co próbują przyjść i mecz normalnie obejrzeć, to są w ogóle, wszyscy mają ich głębokiej pogardzie, czyli teoretycznie my bylibyśmy pewnie paziami, bo gdybyśmy byli tak zwanymi sez... kibicami legi po prostu chcielibyśmy przyjść i mecz obejrzeć. Szczególnie, że na, na Legi czasem, wbrew pozorom, jest na co patrzeć bo na przykład jak popatrzyłem jak wczoraj w meczu Pucharu Polski w Gliwicach grał Żyro, z którego kibice Legi nie wiem czemu się śmieją, że jest drewniany bo on w wieku właśnie miał 20 urodziny, chłopak dwie asysty tu, dwie asysty tam, dopiero wraca do składu po kontuzji i problem, problem jest, Legia ma taki, że ma chyba trzech czy czterech młodych piłkarzy na jedną pozycję, bo mają dobrze grającego ostatnio Koseckiego, który skorzystał z kontuzji Żyry, z kontuzji nagle wchodzi Żyro i ma jedną asystę, jeszcze wróci, Wolski. Asystę. Jeszcze wróci Wolski do grania, a jeszcze, jeszcze jest Salinas, który też jest młodym piłkarzem, gra co prawda na innej trochę pozycji, ale, ale Żyro to w karierze już grał, no, zdaje się, na pięciu chyba pozycjach. No tak, no w, środ, też w środku na Pola tak naprawdę też mają. Łukasika, Furmana, a oprócz tego jeszcze paru starszych piłkarzy. No także tam... E, no i no, to, samo, jest... to samo a propos pojedynku derbowego, gdzie działy się cudne rzeczy na trybunach, no to Polonia jest w bardzo podobnej sytuacji. Bo jest i, i a propos Paziu w Pazio, czyli, czyli obrońca, jest... Ernest nam no, chyba wyszedł umrzeć. <laughs> Tak jak Indianin, poszedł w miejsce odosobnienia, żeby złożyć słuchaw złoty. Piłkarz pazie po ostatnich derbach to chyba ma trochę dosyć piłki. No tak, tak no ale, ale generalnie dostał powołanie do kadry u 21, a gra na co dzień dobrze. No a poza tym mówiliśmy też o, o Wszołku i o, o jego współpracy z Teodorczykiem i tak dalej. To wszystko akurat tutaj, ja się cieszę, że w Warszawie to wygląda tak, jak wygląda. No i jeszcze jakby do tego był taki prezes, który umie to docenić, że jego syn gra i w, w takiej kategorii wiekowej, bo on jest, Kosecki to jest w ogóle od nich starszy. On taki, on jest dla nas młody no, Roman, talent. No, no, Roman, jest, Roman starszy. jest starszy. Ale mówię <laughs> o Kubie Koseckim, że dla wszystkich taki młody talent, ale on już przez to, że bujał się po wypożyczeniach w ŁKS-ie czy Lechigdańsk, to, to już zdążył się trochę zestarzeć. No, to tyle o Leki. bo o, o tym, co się dzieje, to, co, co zrobiła Legia z tym absurdalnym zakazem wstępu dla kibiców Polonii, czyli to jest tak zwane, yy, jak to się mówi, jak się zakłada, że ktoś chce ci zrobić krzywdę i ten, ten, prewencja. <laughs> no to oni prewencyjnie, prewencyjnie założyli, że wszyscy kibice Polonii są bandytami, nie wpuścili ich na stadion, a tymczasem bandytami okazali się właśnie ci, co do których powinno paść przy takie, takie podejrzenie. No. A ci, a ci postanowili szybko udowodnić, że da się zdemolować, yy, zdemolować własny stadion jeszcze, że są zbudowany nie za ich własne pieniądze. A do, tego ochrona, a do tego ochrona dołożyła swoje trzy grosze, bo zaczęli gazować ludzi stojących w przejściach, mimo tego, że na co dzień pozwalają im tam stać. Także, nie wiem, tam jakieś w ogóle kuriozalne to, co się tam, yy, tam działo. Ja, to jest, ta historia jest niekończąca się jakby, no i ona no, się do I nie dotyczy tylko stadionu Legii, tylko wielu stadionów w Polsce jakby... Proszę, no, mówiliśmy no, o tym, o tym tak, tysiąc tak, tak, razy i ponieważ no, ale, nie wiesz, wierzę, że coś się ale, w ale widzisz, czasie zmieni, stadion Legii, to... stadion Legii teoretycznie spełnia absolutnie wszystkie wymogi bezpieczeństwa UEFA, FIFA, FIFA, RAFA i Rokoko I co z tego? Skoro ja, jako kibic Polonii i tak na mecz, i tak w tym sezonie nie chodzę, bo... No no bo, wiesz, Stadiony... bo tutaj, ale... Ale jakbym chciał pójść, to nie pójdę, bo mi, bo mi zakazują. Dwa stadiony krakowskie też spełniają wszystkie FIFA wymogi. Tak no i co z tego jakim te się leją poza stadionami. No to jest lepsze I, rozwiązanie. I, no, wiesz, lepsze, lepsze to było, jakby się w ogóle nie lali. No ale to mówimy o, o, o sytuacji niemożliwej. No. <laughs> no To niech chociaż siekier nie używają. Nie znam na tych Nie używajcie siekier. Nie? Coś jeszcze mamy na dzisiaj? Nie, nie to tak. możemy Ja się martwię trochę o redaktora Ernesta, bo on wygląda tak słabowicie mocno. Nie, no jestem trochę przeziębiony, ale dlatego mówię z daleka do mikrofonu. Tak. I dlatego wychodzi co chwilę. Tak. Staje, wychodzi. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. <laughs> Jak wstaje i wychodzi, za chwilę wraca. Bo, ja bo ja mam zupełnie inny ogląd sytuacji na bramkę Mirka Kloze, którą, o której dzisiaj wałkują wszystkie media. To że, to, że ręką, tak? to, że on tam strzelił ręką. Tylko co ciekawe, wszyscy mu już w, te, w polskich telewizjach i tak dalej przyznali tegoroczną nagrodę Fair Play. No, tak tam dziwnie wyglądał. Strzelił to i tak... Proszę, się cieszyć. Tak, nie wyglądał na taki co to właśnie... To strzelił gola ręką, pobiegł się cieszyć, po czym zorientował się, moim, moim zdaniem, bo nie ma pełnego obrazu to w telewizji dojrzeć. Nie wszyscy wiedzą, ale ci, co chodzą na stadion, albo często oglądają, albo grali w dorosłą piłkę, wiedzą, że sędzia liniowy w momencie, kiedy pada gol, co do którego on nie ma żadnych zastrzeżeń, w tym momencie przekłada chorągiewkę do lewej ręki, podnosi ją. Na wysokość tam swojego tam przedłużenia ramienia, barku, obojczyka czy czegoś tamtego, i krokiem odstawno-dostawnym, tudzież kłusem, <grym> udaje się w kierunku środkowej linii boiska. I to jest jasny sygnał dla głównego, że z punktu widzenia sędzia, sędziego liniowego, wszystko odbyło się zgodnie w ze, ze sztuką. I tu mam wrażenie, jest taki moment, że biegnący cieszący się z gola strzelonego ręką Mirek Kloze widzi, że, widzi, coś jest nie tak. widzi, że sędzia liniowy nie reaguje, a w tym momencie e, zawodnicy Napoli dopadają do arbitra głównego, który idzie w stronę Kloze. I Kloze w tym momencie prawdopodobnie ma, zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli sędzia liniowy powie, powiedział przez... E, przez, do, przez słucha, znaczy usłyszał w słuchawce, że tamten zagrał ręką, to dostanie na 100% żółtą kartkę. Więc po prostu podszedł do sędziego i w tej sytuacji z dwojga złego wolał się przyznać <grym> i powiedzieć, że no tak, panie sędzio, strzeliłem, przypadkowo odbiła mi się piłka od, od, od ręki i tyle. I, I robić z niego bohatera ja bym, ja bym jeszcze poczekał bardzo długo, bo dawanie nagrody fair play porównałbym to z moim zupełnie nieulubionym, ale również zawodnikiem Lazio i wcześniej West Hamu, czyli Paolo Di który piłkę po prostu złapał w ręce w sytuacji, w której mógł strzelić gola, postawił ją na ziemi i pokazał sędziemu, że zawodnik leży. Bramkarz. Bramkarz leży przy linii bocznej pola karnego i, i, i, i coś mu jest. A mógł strzelić gola i, nie miał, i to dla mnie ewidentnie to, no, no to ja Wielokrotnie, upraszam, nie dyskutujmy o głupotach. No, A to nie ktoś, jest głupota. Nie, nie, no to, sam powiedziałeś teraz, że ci Sami dziennikarze... Sami wrzuciliśmy te, tego linka dzisiaj na no Facebooka. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że ci dziennikarze, którzy od razu zdają Przez... nagrodę fair play i, i sam o tym. Dziennikarze, sędziowie, ja to widziałem w kilku, w kilku wydaniach no, ale wiadomości. Ale to, to jest głupota, więc nie no, słówmy o tym, jest, no, to jest głupota. No, to sprawa, sprawa jest, głośna, jest, no, głośna, ja takich, jest spraw, takich spraw, ale, takich Ale co ciekawe, nie słyszałem ani jednego w tej całej dyskusji na ten temat, nie słyszałem ani jednego głosu, takiego jak mój w tej chwili, tak? Słyszę tylko głosy o Mirek Kloze, Bóg tak się powinien zachować każdy piłkarz w takiej sytuacji znaczy co? Być normalnie rozgarniętym, doświadczonym piłkarzem i po strzeleniu gola ręką wiedzieć, Patrzcie, jak zrobić, co robią sędziowie. Jeżeli sędzia boczny leci do środka, to cieszyć się ze zdobytej bramki, a, a jeżeli zauważysz, że sędziowie zareagowali inaczej, to, to po prostu iść i się przyznać. No. No tyle. To, no. Wiesz, też inaczej, to też jest taka, bo tak od razu są porównania do Auriego, tak? Do Auriego, do, do Maradony, do zawsze, wielu innych właśnie sytuacji. Właśnie zawsze jest pytanie jeszcze o stawkę, tak? Bo ten gol Klozego w tym meczu to był tak, taki... Tak, tylko z etyką to jest tak, że stawka w zasadzie nie powinna mieć znaczenia. No. Czy grasz na podwórku, czy grasz w finale Mistrzostw Świata? Ja, nie, ja, ja, ja tylko, umieść, ja tylko umieść, mówię, że patrząc jest... z punktu widzenia takiego tak, piłkarza, no. dużo łatwiej się przyznać do go gola ręką, jak się prowadzi w meczu 3-0. Nie, no to, to, ja tam to, to, to wtedy też było. ta bramka była bardziej przypadkowa, no Twój gol, bies, no. Twój gol decyduje a awansie gol do mistrzostw świata i masz do wyboru no. No albo zostać tak. bohaterem fair play To Henry podawał, nie strzelał no tak, tak, no, A, ale chodzi no, to, że tam było no, no, zagraniczne no, premedytacji, no, tak Już wie. tutaj wyglądało bardziej na, na. Znaczy, ja też wtedy doradzałem Mamryjemu, że lepiej by było, gdyby po prostu poczytał do no sędziego i powiedział, że zagrał piłkę ręką. bo... Znaczy, lepiej by było dla niego. Gdyby y... sędzia zauważył jego zagranie. Znaczy, <słuch> nie. <słuch> to że, to, też najgorzej to by było i, I tak najgorzej na <słuch> <słuch> to wyszedł sędzia, ten, który sędziował <słuch> ten mecz, czyli Martin Hanson. A Francji nie niewiele pomogło. No Pomogło tyle, że pojechali na ten mecz. A Irlandczykom to w ogóle nie pomogło, bo nie pojechali. pomogło najmniej, tak? A Francja przynajmniej pojechała, że tam już nie Natomiast nic Natomiast gol, gol Maradony gdzie widać tylko dzięki temu, że wtedy na stadionie było kamer 8, a nie 32 czy 34 tak jak teraz to nie widać ewidentnie że Maradona strzela piłkę ręką, chociaż na stopklatkach fotograficznych na niektórych zdjęciach już widać, a Maradona i tak nadal twierdzi, że nie strzelił gola żadnego ręką. Nie i żeby... że to była ręka Boga. No. Reza, no, no, no, czy... Wszyscy w Argentynie w to wierzą. No nie, no wiesz, no, wierzą, nie wierzą. Messi też jak strzelił bramkę Espaniolowi ręką, to, no to, to, to jedyne, to też się sprzeczam tutaj z kolegą, z kolegą Marianem Koniuszko u nas w komentarzach, że... Bo no ja nie czy... wolno się z nim sprzedać. Ja wiem, bo on ma bardzo dużą tutaj wiedzę na ten temat, <laughs> ale ja rzeczywiście miałem papierowe wydanie El Mundo Deportivo, gdzie ze strefy mieszanej był spisany wwiad z Messi. W którym to Messi schodząc po prostu z boiska w strefie mieszanej powiedział, tak strzeliłem bramkę ręką. E, no ale to nic nie zmienia, no bo już wtedy na stadionie kamery było, a akurat w tym meczu to, to była ostatnia kolejka Ligi Hiszpańskiej, to, to tam kamery było więcej, niż, nie wiem... No, co niewiele nie nie zmienia, bo, bo, bo z żadnej z tych kamer sędzi i tak nie może skorzystać, tak? No tak, tak? I, i, no tak to z ale Dominikowi to zmienia o tyle, że gdyby tych kamer nie było no, tylu i nie byłoby stop klatki, na której jest pokazane, że Messi wyciąga rękę w powietrze, to on mógłby grać głupa i powiedzieć nie, w życiu strzeliłem tak jak Maradona bramkę głową, czyli ręką. I odwrotnie. Tym niemniej wolałbym zdecydowanie, żeby to w idealnym świecie prawdopodobnie było tak, że zawodnicy tacy jak Janek Furtok z San Marino też się po prostu nie, albo nie strzelać bramek rękami. No właśnie. Albo... Żeby ręka, ręka uratowała. No, tylko wtedy, byś, tak, wtedy byśmy zremisowali z San Marino. San Marino i pogrzebalibyśmy sobie też wcześniej szanse. No, ale w tym idealnym Które świecie... Tak ale umówmy się. To, są. To, że ktoś strzela bramkę ręką, no to strzela bramkę ręką. Ale czym się różni, jeżeli chodzi o zasady fair play, strzelenie bramki? ręką z premedytacją i wycięcie zawodnika wychodzącego sam na sam z bramkarzem z premedytacją No, no niczy, nie, jest nie, to faul tak samo, jedno jest faulem drugie jest faulem, nie powinno się tego robić tak? Jest, czy to jest zgodne z duchem gry że łamiesz komuś nogi wchodząc w niego bo może strzelić bramkę, nie bardzo e, no, niestety no. Także dla, nie, ja nie widzę tutaj specjalnie wielkiej różnicy no. A już opowiadanie... no, no, ale przynajmniej się przyznał. No, znaczy jego głos został nieuznany w efekcie tak pluszego, więc... Tak. o tyle. Tak. Ale jest losów to... świata to nie zmieniło, jak no, nie. zagranie Guti jego piętą do Realu, w Realu Madryt, kiedyś, jak odmieniło losy wszechświata. <głosy> znaczy Czy mnie to jest przeskakiwania z jednej strony, <głosy> jest zapytająca. No bo mi się od razu takie cytaty tam z hiszpańskich gazet, że wiesz, że jak dotknął piłkę piętą, jak, jak jest taki dziennikarz no, to Tomas Ronsero który... Zna, nie dyskutujmy nie, nad takimi rzeczami. jest bardzo. Ja bardzo lubię z poetycji. To jest Z Czym byłby sport piłka nożna bez takich nie właśnie dziennikarzy? Bez, bez. dziennikarzy, Kto takie, głupo, takie no, głupoty piszą. No. No, nie byłoby no, tak zabawnie. Tomas Roncero pisze, że gdy Guti dotyka piłkę piętą, to świat się zatrzymuje. Sama poezja. Równie dobrze można by nie rozmawiać w ogóle o kinie, o poezji i o teatrze. No przecież... No, bo to też bicie piany. Trochę tak jest, lepiej oglądać. Co, nie? Le, lepiej to samemu uprawiać sport, ewentualnie samemu... Y, kręcić, kręcić filmy. Kręcić filmy, tak, albo wsiąść na rower i, i pojechać w to w świat, tak? Cokolwiek. No, no. Ale to rozmawia, chodzi o to, żeby rozmawiać, ale sensownie i rozsądnie, a ja nie, no, nie, nie, bardzo nie, nie, nie gadasz słupoty, no. No, no. Jak ktoś gada niesensownie, znaczy, to wtedy można no, mu to, że tak powiem, wytknąć. Powiem, powiem Ci, Ernest jeszcze tak. to o to chodzi. No. A jeszcze no, chodzi o to, że nie ma takich gwarancji, dlatego, że wszyscy, wszyscy, wszystkim, myślę, że panu Ronsero e, też się wydaje, że robił to z sensem pisząc o tym po prostu 99% ludzi próbuje, im się nie udaje a 1%, który jest bardziej światły potrafi to w jakiś sposób e, bardziej celny skomentować gdyby tak nie było myślę, że wielu... to będzie się nazywało dzisiaj skromny podcast myślę, <śmiech> że wielu naszych słuchaczy też uważa, że, że pieprzymy derdy mały. Znaczy, nie no, tak, no. No. oczywiście, że mają do tego prawo i słuchają nas przez kolory. Tak. Właśnie. A nie przez to, że o, czy... mamy wiedzę o wszystkim, I co się wydarzyło. dokładnie takie same zdanie na, na nasz temat, jak ja mam na temat innych. Pan Naronseru. Tak. No nie, ale jak, jak, jak ktoś widzę, że my już pisze albo gada głupoty, to słucham go albo czytam raz, a potem już przestaje z reguły. O! O, właśnie, więc... właśnie o to się właśnie Ale to nie wszyscy tak mają. Niektórzy lubią rozdzierać szaty albo rany roz. To się ma. I nie, pić, znaczy, to jest, je solą. To jest, to jest kłamie, to jest bo bardzo... rzeczywiście raz na jakiś czas nachodzi mnie taka ochota, żeby rzeczywiście... Zobaczyć, co, co, co ten idiota znowu napisał. Tak? bo co powiedział. I jak, I, oglądam i, telewizję... I jak jest... zazwyczaj jest, przychodzi jest tam... rozczarowanie? Nie, nie, nie, nie rozczarowanie. oni są, no, oni wiesz, czego są czego bardzo spodziewa. stali, stabilni ja. no, i wiesz... W dobrej formie zwykle się... Mało tego, niektórzy, którzy... Ale jest to, wiesz... Człowiek potrzebuje już takiej kotwicy, takiego pewnego punktu, na którym się może zahaczyć. Ja I... tak mam z tygodnikami. Tam, że lubię przeczytać nie wiem, dwa, trzy tygodnie po ukazaniu się. I, i, znaczy, no, wielu naszych słuchaczy, nie. powiem ci też tak ma, że słucha naszych historycznych odcinków, kiedy przewidujemy różne rzeczy, a potem płaczą ze śmiechu i pukają się w czoło, to, to, to, albo warą w klawiaturę i sobie, boże, co za durnie. I czytam te wszystkie cudowne analizy tych wszystkich cudownych publicystów. I tak. No. no, ale to tak jest. Różnica między nami jest chyba taka, że my po, po pierwsze potrafimy powiedzieć, że to się żeśmy bzdurę palnęli, to pierwsze. Po drugie, jak już palnęliśmy, to się potrafimy z tego trochę pośmiać. A jest takich paru dziennikarzy, którzy potrafią jednego dnia wygłosić bardzo mądre zdanie, a następnego dnia równie mądre zdanie, które kompletnie przeczy temu, co powiedzieli dzień wcześniej i robią to bez mrugnięcia okiem, bez zająknięcia. No. No. I potem pana słynny tylko Krowa nie zmienia swoich poglądów. Tak, na przykład. Jak już im ktoś wytknie. to nie, że... nie, nie, bo to już się po prostu robi alternatywna rzeczywistość. Tak, to jest, wiesz, nie ma mowy o zmianie poglądów. A o ligach chcesz mieć Ech... do tego Których? No, Wszystkich. No. lekarskich na przykład. Nie. Nie? Nie. nie? Piłce ręczne, ja bym mógł. No proszę. No. Wczoraj, wczoraj pierwszy raz mi się udało obejrzeć mecz Ville w tym sezonie No, Ja byłem Jakoś... nawet akredytowany jako podcast Na, na Kwidzynie? Meczu. Kwidzyniu? Nie, nie, ten Kwidzyń grał wczoraj No to właśnie ja wczoraj Nie, nie, ja byłem na meczu z Pogonią Zabrze pierwsze kolejce No, nie pamiętam Myślę, że z Zabrze, tak, Zabrze Zabrze, tak Cię... Dziw... Dziwną piłkę ręczną gra drużyna w Vive w tak, bardzo dziwną, bardzo, mecz, bardzo mecz... radosna obrona, zupełnie no nie wiem, jak u Nie wiem z Kwidzyniem, tak mniej więcej do 15 nie minuty. Nie obejrzę sobie, powtórkę Ej, do nagrałem. Kwidzeń prowadził, Ej, około 15 minuty był wynik 14-14, Vive się męczyło niemiłosiernie i ja wtedy na chwilę wyszedłem przy wyniku 14-14. Wróciłem po trzech minutach, było 22-14 dla Vive. Azoty tak. Puławy. Nie wiem, czy widziałeś mecz. Nie, nie widziałeś, bo mówisz, że widziałeś pierwszy. Mecz z Azotami Puławy. Widziałem pierwszy w tym sezonie, który ja widziałem. No. Mecz z Azotami Puławy. No, nie w ogóle pierwszy. Mecz z Azotami Więc Puławy nie są z... pierwszy. Me... Czyli poprzednia kolejka. Mecz z Azotami Puławy wyglądał dokładnie tak samo. To znaczy Azoty Puławy po prostu prowadziły do stanu 15 do 14, po czym nagle pierwsza połowa skończyła się bodajże 20 do 17, czyli trzema bramkami nie, dla tutaj, Vive, tutaj po po od razu. po czym to. w drugiej połowie Vive po prostu wyszło jak walec, natomiast po raz kolejny powiem, tym razem bez pomyłki, czupić. <grym> <grym> to jest zawodnik z innego świata. Ja takiego piłkarza, no widziałem wielu świetnych piłkarzy ręcznych, Nadzi, Abalo, Lazarow, kto tam jeszcze, Hansona nie widziałem na żywo, yy, Mikela Hansena, ale spokojnie ale pie pierwszy raz widzę w polskiej drużynie zawodnika tak grającego w piłkę ręczną na, na tym poziomie to z poziomu parkietu gra Iwana Cupicia Czupicia, Czupicia. to jest absolutna poezja to co ten chłop potrafi zagrał w meczu z Azotami Puławy piłkę asystę w, wkrętką będąc na dziewiątym metrze rzucił piłkę tak, że odbiła się za plecami zawodników stojących w strefie na szóstym metrze i wpadła w ręce y, y, tego Stojko, Stojkowicza, Stojkowicza. Stojkowicza, który wychodził na koło. Nikt nie wiedział, co tam się w ogóle wydarzyło. <laughs> Stanąłem przed telewizorem z otwartymi ustami. Po prostu, a na żywo? Na żywo to po prostu ten chłop wychodzi nie wiem, 14 goli grając w jednej połowie potrafi rzucić, 10 goli wchodzi na drugą połowę i y, to, czego ja nie pamiętam od czasów, od czasów Roberta Nowakowskiego, grającego w drużynie, jeszcze wtedy Iskry Kielce, czyli taki skrzydłowy, który jak miał 16 piłek, to rzucał z tego 14 goli. To Toma, to ma Iwan, a mało tego, przy nim Jachlewski, który, który to nie wiem, też jakąś ma fantastyczną skuteczność, zresztą też w meczu z Azotami, ma no chłop niesamowite piłki. gra. W ogóle pierwszy raz skrzydła w Wiwie Kielce są... Nie, że realną siłą. Są najmocniejszym punktem tej drużyny. Tak Zobaczmy, że ty... tam jest jeszcze zmienników, bo tam jeszcze przecież jest e, czy... Olofsson, tak. jest ten drugi Chorwat e, Sztlek, tak. który jest niesamowitym Jest jeszcze Tomczak, który jest, jest kontuzjowany. Z, z, kontuzjowany. E, no, tam w ogóle, tam w ogóle no, jak patrzę na Hlewski. skład, no. tak, jak patrzę na skład, to tam wychodzą, wychodzi jakieś tam pierwsza, e, pierwsza szóstka na ławce siedzi druga szóstka, która chyba jest jeszcze lepsza od, od pierwszej albo tak samo tak. dobra a na trybunach gdzieś jeszcze siedzi trzecia szóstka która mogły spokojnie wejść i też pewnie na zlać to, wszystkich na to, znaczy, to wszystko to wszystko się zweryfikuje to wszystko się zweryfikuje. Tak, tylko w lidze się mistrzów w lidze mistrzów dokładnie tylko bo, tak, bo tylko... w bo lidze mistrzów jeżeli oni zagrają pierwsze 15 minut tak jak z Kwidzyniem, to nie no to będzie remis to będzie poza to po będzie 10 po meczu, plecy tak, i, i, to będzie i nie będzie już przedtem. czego odrabiać tak no ale myślę że znaczy tutaj w lidze tak to a wygląda to jest niestety problem który Wiwe miało od, od zawsze, od, od, od zawsze. Pierwsze 15 minut dekoncentracja na początku, zresztą nie tylko Wiwe, jak i polska reprezentacja. Znaczy Tu problem też polega na tym, że te genialne w ataku skrzydła dużo gorzej bronią. I nie ma tylu zmian, zmian atakujących w stosunku do broniących. Grabarczyk gra zdecydowanie mniej, Jurecki gra mniej główną siłą główną siłą są Chorwaci tak naprawdę No tak, no w tej, my w tej chwili mamy Mamy trzech pół, pół, pół reprezentacji chorwackiej no tak, no. Tak. No mamy trzech zawodników z reprezentacji, eee, no bo, bo... bo tak naprawdę z tego co słyszałem to Wori stwierdził, wo... że tak. robi sobie przerwę reprezentacji na mistrzostwa najbliższe nie pojedzie więc Musa prawdopodobnie będzie pierwszym obrotowym Wow. E, prezentacji Chorwacji A od I... tego musy to się chłopy odbijają po prostu padają jak jak Nie, no tam jak, jak, jak, na, drzewa. jak na środku <laughs> stanie stanie właśnie Musa Jurecki i ten i na przykład Buntić no to tam, tam no, Buntić to... Grabarczyk tak no. a do tego Buntić Buntić yy, mam wrażenie że szczupiciem rozumie się na pamięć mają kilka takich rozegrań, że tam jak na drugie koło ktoś wejdzie, to cała defensywa drużyny przeciwnej troszkę wariuje, bo nie wiadomo, jak to się zupełnie skończy. Chociaż powiem, że parę akcji, to, to oni tak wariują, że nie, sami, nie wiedzą, sami, nie wiedzą. sami nie wiedzą co mają za Bo Tam tak, oni tak biegają. Za dużo pomysłów na raz czasami biegają w poprzek do tyłu. Bo w przód. Za przeciwnicy, no to, to też tak, się tak. Tak, Znaczy no. przeciwnicy są łatwi, ale, ale na przykład drużyna z Zabrza grała w Kielcach bardzo dobry mecz. I tam, ja dawno nie widziałem, żeby drużyna z Zabrze miała w składzie dwóch zawodników, którzy rzucili pod, pod 10 goli w Kielce, Bo tam, a do tego, a do tego. Jest zawodnik, którym jestem bardzo zawiedziony. W ogóle jestem zawiedziony kilkoma zawodnikami i tym, jak zatrzymali się w rozwoju. Głównie Adamuszkiem, który... No kontuzjowany Kielcach... jest w ogóle. No tak, teraz jest kontuzjowany, ale przed kontuzją grał słabo. Eee, no, to... Czy Adamuszek, to, to, to w każdym sporcie zespołowym chyba jest tak, że są piłkarze, którzy w jakimś tam otoczeniu, w jakimś środowisku, w którym czują to się dobrze, tak, tak, są tak, gwiazdami, tak. A e, potem idą na, na wielką wodę tak. gdzieś tam do lepszego klubu i giną zupełnie i są w stanie się odnaleźć. E... I często właśnie tak jak za Adamuszkiem, wracają znowu do siebie, bo on wrócił do Kwidzenia i, i już to, nie mogą się, nie mogło, nie się wykopać tak, z tego, bo psychicznie podejrzewam. Wie, wie, że się nie sprawdził, tak? Że Vive nie był w stanie nawet się na ławkę często załapać. A, a, a przecież z Kwidzenia był powoływany do reprezentacji Polski, teraz przestał być powoływany e, do, no. do reprezentacji. No i musi Vive poprawić grę w obronie, to bez dwóch zdań. No właśnie, próbuje się od dwóch dni akredytować na mecz z Silkeborgiem w Kielcach, który jest w niedzielę. Niestety strona wisi, nie mogę się akredytować, a w wiwe mam wrażenie, że telefon. Ktoś, zapo ktoś dwa lata temu odłożył słuchawkę z widełek i, i zapomniał ją położyć w no, Może nie zapłacili. Włącznie stronę, telefon. Natomiast jest to jeszcze, jedne, jeszcze jest jedna ciekawa rzecz w Kielcach, mianowicie jest konflikt między kibicami a z tym stary, starym młynem, a, a właścicielem, czyli Bertusem Serwasem, który miał już dosyć tego, żeby mu kibice krzyczeli Iskra Kielce. I po prostu chce, żeby zorganizował sobie własny doping, częściowo spośród ludzi zebranych z trybuny tam tej, tej z tego młyna, który tam był. Efekt jest taki, że na meczu Vive Kielce w Kielcach po raz pierwszy od 15 lat można normalnie rozmawiać. <śmiech> bo wcześniej był po prostu ogłuszający doping. W tej chwili doping prowadzi jakaś tam grupa, która od czasu do czasu krzyknie coś tam o Iskrze, ale generalnie wszystkie te piosenki, które były o Iskrze, są przerobione dosyć sztucznie oczywiście na, na, na, na Vivę, ta, ta nazwa używana. Nie można już sprzedawać na terenie hali koszulek z napisem Iskra Kielce. E, są tylko gadżety związane, związane z Vivę. E, z jednej strony rozumiem, E, takie znaczy, nie, Ja w ogóle, ja w ogóle nie, nie rozumiem i nigdy się nie zgodzę na zmiany nazw klubów, y, wiesz, na, A z na z zmiany historym? nazwy y, na sponsora, że jest jakiś tam, to w piłce nożnej mieliśmy w Polsce przez jakiś czas taki moment, uh -huh. z tego się szybko wycofano, natomiast no, cały czas jest to i w siatkówce, i w piłce ręcznej. No ale wiesz, i... no tutaj akurat w tym przypadku, no to jest tak, że ile wiele lat jest sponsorem? No tak, no ale wiesz, każdy sponsor... To jest, w... to, jest to jest, wiesz, chodzi o to, że, że, że wkład Bertusa w ten klub jest tak niewiarygodny w ogóle. No Trwa tak, ale nie zabija się tradycja tradycji jednak. Dla każdego, kto w Kielcach chodził na mecze, to zawsze była Iskra. Znaczy Daje zawsze. się reklamę na koszulka. Od 65 no Wcześniej była korona. No, no, wiesz, to, to, wiesz, znaczy, korona była przez chwilę, dlatego, że Iskra przestała jako Zagło. zakładowy. Za, no, zakład po prostu to iskra też była nazwa zmieniona Ale zobacz, że Manchesterowi United nikt nie zmieniał nazwy z Sharp. A jak zdjęli Sharpa, to nie zmienili im nazwy na nazwę innego sponsora, tylko z Manchester United. W Barcelonie, w Barcelonie jest tak, że jeżeli było Barcelona drużyna piłki ręcznej, nazywa się Barca Inter, Barca, FC Barcelona InterSport. I okej, okay, nie ma z tym żadnego problemu. W związku z tym koszulki w oficjalnym sklepie, sprzedawane z reklamą InterSportu, sprzedają się jak, jak świeże bułki, nawet w momencie, kiedy nie miały, wcześniej nazywali się FC Barcelona Borges i przez chwilę nawet koszulki do piłki ręcznej sprzedawały się lepiej niż koszulki z Qatar Foundation, dlatego, że część kibiców nie... nie a koszulki wyglądają identycznie jak koszulki no piłkarzy. No dobrze, tylko wymieniłeś dwa największe kluby piłkarskie na świecie. Ale, ale, ale, to, no tak, to znaczy no, ale ja, tradycji jakby, się nie zmienia. No. Jakby, jakby, że, to, że tak powiem, mówię, to mi się nie podoba, te, te zmiany, natomiast to nie jest tylko jakby polska yy, przypadłość, Oczywiście, tak? bo, bo przecież we Włoszech, we Włoszech kluby jest. siatkarskie się nazywają co roku inaczej, a nawet... Pamiętam, kiedyś był taki sezon, może tak dalej jest, no już w tej chwili nie, nie, nie śledziłem, ale był taki sezon w siatkówce kobiecej, kiedy kluby siatkarskie, włoskie, kobiece występowały pod inną nazwą w lidze, a pod inną nazwą w pucharach europejskich, bo był inny sponsor. No tak, I i to... połapać się w tym wszystkim, że to jest ten sam klub, i, bo ma, i ma dwie różne nazwy, no naprawdę trzeba było tam się... No we Włoszech to jest standard, również w siatkówce i koszykówce mężczyzn, gdzie drużyna z Mediolanu nazywa się jednego sezonu Giorgio Armani. Armani. Armani Jeans. Armani, Armani, Armani Jeansa, Jeans Mediolan. Tak, tak, a trzeciego jeszcze inaczej się nazywa. Także Montepaski Siena jeszcze się jako trzyma, jako taka firma związana, trzymała się e, jako związana z, z miastem. E, ale, ale tam też ten klub przecież nie, nazywa się za, nie nazywał się montepaski. E, w... Znaczy to jest problem jest taki, że, że kluby, większość klubów poza piłkarskimi nie jest w stanie się po prostu utrzymać. Tak? Dla, dla klubu siatkarskiego małego w Polsce czy we Włoszech taki sponsor jest Często, nie wiem, pewnie 90%, no być albo nie być tak 90 naprawdę, no. budżetu. tak? W Hiszpanii w piłce Ręcznej też doszło do tego, że przecież drużyna Portland, która upadła, Portland też nie podchodzi od nazwy bodajże, broń Boże, miasta, w którym Portland grało, tylko od, od nazwy sponsora. To, to jest rzadki wypadek akurat, ale na przykład Ciudad Real, drużyna Ciudad Real, która grała w Lidze Mistrzów, później w całości została przemianowana na Atletico Madryt. Madryt, tylko dlatego, że Atletico Madryt kiedyś historycznie miało sekcję piłki ręcznej, z której zrezygnowali, kiedy się nie mogli, kiedy nie mogli finansowo utrzymać, a teraz z powrotem Atletico Madryt ma problemy z sekcją piłki ręcznej, więc większość drużyny jest W ogóle problemów jest piłka ręczna trochę ma problemów całej Europie. Całej Europie. No Przez, no to, to kryzys to, że... się odbija najpierw na piłce ręcznej, że... później na piłce nożnej. To, że Vive gra z Wilkeborgiem, to tylko dlatego, że tak. Kopenhaga po prostu tak, się tak, rozsypała, tak. To, tak? Problemu nie e... będzie miała drużyna Paris Saint-Germain, nazywana teraz Paris Henry, no, czyli może, też zmiana nazwa. Może mieć problemy, sposób. bo jak się okazuje, tam wielu francuskich piłkarzy ręcznych ma jakieś zarzuty o, o jakieś tam przekręty, tak, że postawili akurat to chodzi o Montpellier, e, uh -huh. gdzie m, nagle, nagle, nagle niespodziewanie na przegraną Montpellier Montpellier w lidze dużo zakładów wpłynęło i jakoś przypadkiem od rodzin piłkarzy też na to, że Montpellier ten mecz przegra. O, e, więc na takie przypadki. A i, i, są, I są w to zamieszani piłkarze dość znani ręczni, bo i uczestnicy, to znaczy reprezentanci Francji, no Montpellier wiadomo, tam mm. przypadkowi ludzie nie grają. No tak, tak no, że... wiadomym jest, że gdyby nie, nie, nie Bertus, no to, to, to mi bym zniknęło. Tak, tym, no, tym, niemniej, to, to... tym niemniej, jeżeli wchodzisz do jakiegoś miasta, do jakiegoś środowiska, no to w zasadzie rozumiesz, jako były zawodnik Ajaxu Amsterdam, powinnyś rozumieć, że nie możesz nazwać ABN Amro Ajaxu, dlatego że gra z koszulką. On przecież grał w Ajaxie Amsterdam. Wiesz, nie można sobie kupować tradycji i zmieniać nazwy w tej i w tamtą. Mało tego, nikt od niego tego nie chciał przecież, żeby nikt od niego w ogóle niczego więcej nie chciał, tylko kibice chcieli śpiewać swoje piosenki na, na trybunach. A on, wiesz, nagle popadł w konflikt z klubem kibica. No nie nagle, nie nagle, bo tam nie no. między klubem kibica a, a, a, a Bertusem no. pojawiły się już dużo wcześniej. i Chodziło też i o zachowanie kibiców, Ale którego zachowanie. wcześniej czegoś nie było. I to też jest tak, że tam jest stary młynkielec, znaczy młyn, stary, stary klub kibica, do którego doszlifowało wielu młodych, którzy zachowują się bardziej kibice piłkarscy niż dawniej kibice, kibice piłki ręcznej Ale też tak kiedyś i to też było, chodziło że... o to, że, że oni na meczach zaczynają zachowywać się zupełnie inaczej niż zachowywali się do tej pory gdzie, gdzie wysłynęło z wzorowego dopingu na przykład na tle Wisły Płock, gdzie, gdzie było kulturalnie i miło i sympatycznie a, a, a nagle się przestało tak robić, bo zaczęło przychodzić dużo kibiców piłkarskich i zaczęło się przyjmować Ale do tego klubu Ale no. kibice Korony zawsze na mecze, na mecze wcześniej. Iskry. i to, jest, i, to jest, i to jest na takiej no, zasadzie, że, że, że nie ten wygrasz... zaczął się dużo wcześniej, no. A, a, to jest jeden, a to jest jeden z pewnie z argumentów wyciągniętych po prostu w walce z tym No to tak właśnie, tam, no. niepotrzebnie, bo z tym poziomem nie ma szansy wygrać. Akura, no. No, nie, nie, zabronisz nie, nie zabronisz ludziom, że no. nie nie no, oczywiście że tak. nie no, efekt nie taki, nie dopingu praktycznie nie ma w, znaczy jest tam w tle jakiś słyszalny, ale tak jak mówię, siedziałem, jakiś pan starszy koło mnie siedział, elegancko sobie rozmawialiśmy, rzucając luźne spostrzeżenia z na temat pamiętam, techniki określonych zawodników. Pamiętam, jeśli w jakimś klubie siatkarskim był taki, taki konflikt, nie wiem, czy nie gdy sponsor zmienił w ogóle barwy, barwy koszulek w tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, drużynie tak, i też wojna była długo, Jastrzębski tam kiedyś grał w strojach takich zielonych, chyba tak. nagle zaczęli grać pomarańczowych i też zabraniali kibicom przychodzenia starych barwach i tak dalej, i tak dalej. No to w Manchesterze też tak było. No e, de facto jakby no, wygrali tę batalię, bo Jastrzemski nadal, nadal gra na pomarańczowo. Znaczy w sensie wygrał sponsor, tak? a nie, a nie jakby PO, ani kibice. Jakby PO wygrywając kolejne wybory zmieniło flagę na biało-pomarańczową z biało -czerwone. i to też nikt by się nie cieszył specjalnie. To jest dosyć skrajny przykład, ale można go w ten pokazać, że Kluby piłkarskie są w stanie się temu oprzeć, natomiast ani kluby siatkarskie, ani piłk tak, ale kibice, nie i jeszcze chyba tak, bardzo ale kibice, długo nie. Ale kibice nie chcieli zmiany nazwy na Iskra Kielce z powrotem. Nie, nie, no. było, tak, nie było takiego postulatu. Kibice po prostu, wiesz, to tam wiadomo, są konflikty, no bo kibice wiedzą, że bez nich nie ma, nie ma znaczy, klubu. Ja myślę, że to jest kolejna odsłona w konfliktu, który już trwał i to jest jego... No tak, ale, ale nie, nie na najlepszym sposobem jest, jest wiesz, rozwiązywanie stowarzyszenia kibiców, którzy akurat na Wiwę stanowią bardzo znaczącą <śmiech> część i zastępowanie <śmiech> ich Nudę, nie? to no, i co nie można? No właśnie. I zastępowanie tak y, Kim nie. Ja się kimś, z Wami zgadzam. Tam pod, Oczywiście, że tak. No, no, no, Wiesz, w, w, w Kielcach, na znaczy, 5 tysięcy jednej ludzi, wszyscy się znają, nie? Z jednej strony rozumiem, ze względu na to, na, na, na wkład, właśnie, jaki uczynił Bertus Terwas w rozwój w ogóle Wiwe i czy tam Isker Kielce i tak dalej, i tak dalej. No Z drugiej strony jest to ruch taki no, słaby, Niepotrzebny, prostu. Niepotrzebny. No. Niepotrzebny. Ja nie jak no, popatrzysz na zwycięzców, kto wygrywał w Polsce ligę piłki ręcznej, to się, że z Wrocławia to są trzy, dwa kluby, które były jednym klubem, z Kielc to są dwa kluby, które są jednym klubem, z Płocka to są trzy kluby, które są jednym klubem, z Zabrza też były, nie, wtedy to było Pogoń tylko, tak, że tam Pogoń tylko wygrywała. No i to jest tak, że tak naprawdę jest, no jest jeszcze teraz też w Trójmieście znowu pod inną nazwą będzie grało Wybrzeże. i To tak dziwnie, no. znaczy dziwnie, no, wszyscy wiemy tak naprawdę, kto tam gra w tych meczach, tylko, że jeżeli prowadzi to do konfliktów, które nie służą. No, człowiek y... jest zmęczony, to co Nie służą do Nie Wyśpisz się, To już jest, to już no. jest nie najlepiej. Tak, Łatwo tak, powiedzieć. Nie się w pracy, tak się wyśpisz. To tak się no. właśnie śpi. <laughs> no dobrze to może zobaczymy, jeżeli zobaczymy. chodzi o grę no to, to to jest rzeczywiście ciekawie, no i już zaczyna się właśnie Liga Mistrzów czyli nie na stwierdzenia papierek lakmusowy, ale rzeczywiście może... już się już się być... zaczęła chyba bo dzisiaj, dzisiaj już się już się zaczęło pierwsze się mecze, mecze. Zaczęło, o, tak. dziś, ja, nie wiadomo nie wiadomo czy tak naprawdę te mecze w polskiej lidze to nie były w ogóle meczami tylko mającymi trenować po prostu pewne sposoby eee, no to to to, ten, na pewno w meczu z Puławami przy prowadzeniu chyba średnie bramkowym trener to wycofał bramkarza na bezczelach jeżeli, sobie wariant, po jeżeli prostu... popatrzycie na to jak są obstawiane bukmacherskie zakłady na to kto będzie w Polsce mistrzem, jest, są tylko trzy kwoty, jest kwota na Wiwekielce 1,5 na Wisłę-Płock 3,5 i na wszystkie pozostałe kluby 1 do 300 bodajże <śmiech> nie, to chyba nie na odwrotnie. Na, 300 do jednego. Znaczy na Wisłę 3,5, a na Wisłę 3,5. Znaczy na Wiwę 3,5, a na Wisłę 1. A na nie, Vive... za wiwę za płacą najmniej za, za No właśnie, na no, bo 1 do 5, a 3 do 5 to jest... No, no 1 do 1,5, tak? Na Vivę, ta, ta. 1 a. do 3,5 za okay, Wisłę, tak, a 1 do 300 na każdą pozostałą drużynę. I już tam nie ma znaczenia. Wszystkie drużyny są <śmiech> wrzucone do, do, do, do zupełnie do, do jednego worka, tak? Także to, tak to wygląda. A Wenta wręcz powiedział, y, chyba nie Wenta, bo czytałem taki wywiad w kieleckiej prasie, że z ludzi związanych z klubem blisko, że... No, <śmum> że Ja ci załatwię program w telewizji, będziesz ziewał. <śmum> Jest taki, wiesz, mini-mini dla dzieci, tam taka rybka. Po, po, po albo po klubie, o Barcelonie i Realu. <śmum> nie, nie, po, po programie o Barcelonie i Realu będzie redaktor Magdja ziewa na temat... <śmum> Kiedyś się szumiało pochymnie, teraz będziesz ziewiał, ziewał na każdy temat. to jest komentarz tak. do tego, co mówi redaktor Zawada, czyli powinien tak, być tak. tak, że w czasie tego programu będzie małe okienko i zależnie od tego... Taki pa, a, właśnie papierek tak mu Jak bardzo ziewa na dany temat. No, o... Albo ziewa, albo się cieszy, albo tak, podskakuje. Tak, yy, tak będzie naszym emotikonem. Tak. Yy, Naszy, yy, redaktor emotikon. Yy. Także tam ktoś związany blisko z klubem, tam z zarządu czy ze sztabu powiedział, że kadrę to Vivę ma taką że powinni wygrać widzę wszystkie mecze w tym sezonie i tego od siebie będą wymagać no wymaga... mi nowość. <śmiech> <śmiech> no, tak jakby nie zrobili tego no, w ciągu ostatnich a, paru sezonów. No ale co ciekawe, nie wiem czy wiecie, gdzie Mariusz Jurasik, który już miał pracować z młodzieżą. Tak, gdzieś tam tak, do, do Afryki Tak Do Kataru. No, I ten, ale, i, ten ale, i chyba Maciej Skorża też gdzieś tam wylądował. Ale w katarskich drużynach piłki ręcznej zarabia się lepiej niż w europejskich. także W katarskich do w miejscach. Szczerze, szczerze <gry> mówiąc, to się stało najlepiej, jak można było jak, jak się stać. Idealnie. I dla niego i dla Wiwe, bo to był taki... a czy on już i tak został odsunięty od zespołu tak, i de facto no to miał być taka trenerem. Historia, taka był... historia, wiesz, że, że tutaj jeszcze kontrakt ważny, nie chce go, wiesz, nie chce go się pozbyć i tak dalej, i tak dalej nie chce go rozwiązać. No to była taka sytuacja dość patowa, zwłaszcza, zwłaszcza przez to, jak Urasik dużo znaczył dla tego klubu. To był jeden z pierwszych tym wielkich zawodników, wielkiej reprezentacji, którzy przyszedł do Vive. On I wrócił do... tak naprawdę. Tak, tak, on wrócił i to był, to był taki gest dobry i on dla Vive zrobił wiele, więc no, taka sytuacja patowa była i dość nieprzyjemna. No, Także stało się bardzo dobrze, No czy Wszyscy nieprzyjemna, no, no wiesz, jesteś zawodnikiem, masz określony wiek, jesteś bez formy, no to yy, Alessandro no, ale del, no, ale ale del Pierro też gra w Sydney. Nie, no tak, no ale masz kontrakt, wiesz, świetny kontrakt, którego nie chcesz rozwiązać, wiesz, a do którego się namawiają, więc... No, Czy znaczy nie, no, kontraktu nikt nie chciał z nim przedłużyć. takie no. prze, przepychanki, znaczy chcieli rozwiązać ten kontrakt. No chcieli, chcieli słusznie, no, no, no, no dobrze, no, to wiesz, rozwiązuje roz się kontrakt, płaci się zawodnikowi pieniądze, albo proponuje mu się pracę yy, na jakimś innym stanowisku w klubie, jeżeli widzi się go w sztabie szkoleniowym. Yy, on się zdecydował na to drugie rozwiązanie, a przyszło okazuje się trzecie, którego nie było. I ono jest zdecydowanie najlepsze, najlepsze dla wszystkich, dlatego że on ma już dom w Kielcach od dawna. Tak zwykle panowie obaj mają to samo zdanie, tym chętniej na nim podyskutujemy. Się tak. Dobrze, zawsze jest tutaj, że się. Poradzić. A Karol Bileczki został sąsiadem moich rodziców. A ja wam no to, przeczytam tutaj wyjątki z korespondencji zamieszczanej przez naszych słuchaczy. A jakieś nowe czy takie? Jedna nowa, jedna nie nowa, ale utrzymane w tym samym mhm. duchu. Duchu. Wczoraj, 20. 26... podcastu nie ma, jest mi smutno, tak? Tak, to, nie to ma to nowego tak... podcastu, jestem smutny. No tak, jestem tak. smutny. Be fan. A dzisiaj Wojaczek. Przed chwilą to przyszło. W czasie nagrywania podcastu. Pozdrawiamy. Ja też jestem smutny i mój pies Rufus jest też smutny oraz suka Aira też jest smutna. Już nie muszą być smutni, bo właśnie podcasty no, no, jeszcze nie jeszcze, jeszcze, no jeszcze, jeszcze przez chwilę, będą bo jeszcze, przez chwilę będą, bo jeszcze nie będą. Może napisz im, że nie bądźcie smutni właśnie jesteśmy w trakcie nagrania. Jesteście na linii. <laughs> To nie jest pomysł. You're online. No. Mates. No, miewa taki redaktor, ma gdzieś czasami. Niektórzy wiedzą, kiedy napisać komentarz Dobra na, na tym, żeby. A, na na, na, na naszej pomysł. stronie, żeby. Urządzenie. Na naszej stronie wiedzą, no. żeby, kiedy napisać, żeby ich, żeby ich nikt, tudzież nazwisko pojawiło się w podcaście. taki Bez. wojaczek to ma wyczucie. <laughs> Nie. A to tu coś czuję, że on nas podpatruje. Proszę Strasznie długo mówiliśmy o piłce ręcznej. A widziałeś mecz od Wisły? No bo dobra. dawno, dawno nie mówiliśmy nic o piłce ręcznej. Tak, mecz jeden Wisły też widziałem. Bardzo fajnie też grają. Płock. Niby tak, ale nie zawsze tak chyba bardziej topornie. No i nie mówię no, tego z, puch, to, z punktu dobrze, widzenia. Dobrze, <laughs> dobrze, To prawda, że grają bardziej topornie. A szczególnie po tym, jak przyszli Strlek. Co za nazwisko, cholera. Chociaż jak się patrzy na tabelę, to tam yy, mają tyle samo punktów. No, ale oni ale wyżej wygrywają, bo dlatego, że Rab... znaczy nie, w tej chwili Vive już ich przeskoczyło dzięki meczowi z Kwidzyniem. Mają tam chyba 3 gole. No, ale to gole. wiadomo, że to się rozegra. No, bardzo ciekawe. są. Tak, że tak, pani... tak. No tutaj bilans bramkowy nie ma. Vive znaczy, ma tam chyba plus tak. 40, Wisła też coś koło tego, następny zespół chyba plus trzy. So. No, czyli tak jak Buchmacherzy no. obstawili. <laughs> No tu tak, tu, tu no, się tak. nie da zarobić specjalnie na no tych tak. Ale co zrobić? No, musiałbyś postawić na mistrzostwo jakieś milion złotych na mistrzostwo wiwe, yy, żeby, żeby być trochę do przodu. Albo ściągnąć jakiegoś szejka, który no, no, no, tak. są, są, szej, są szejki, yy, szejkowie. <laughs> są szejkowie w, w VIWE, przecież to. Holenderski szejk. Współpraca, Holenderski szwajki, współpraca z tymi producentami wody, której nigdzie nie można kupić która się reklamuje na koszulkach vive jakiejś tam arabskiej czy jakiejś tam cholera i wie. To po co się reklamują, jak nie można jej kupić? No bo oni te mecze vive pokazują u siebie i tą wodę można a, kupić tam, nie. gdzie oni pokazują mecze vive. No <laughs> Czyli to, za... samo jak Polskie, to jest karkowo pomysł. Tak samo jak na biznes. <laughs> jak a za tym, tym ściągają Jak vive... widzę reklamę Biedronki, na przykład jak gra Polska Reprezentacja, nie wiem, a grają gdzie tam w Czarnogórze. No. Mhm. no tak, ale ty widzisz reklamę Biedronki, a Czarnogórcy widzą zupełnie co innego, bo oglądają z kamer, które są umieszczone po drugiej stronie stadionu. Więc ty widzisz Biedronkę, a Czarnogórcy widzą swoją Bociana. tam... Nie, jakiegoś tam <śmiech> swojego szmatyrlaczka tam. <śmiech> co nie, tam jak, mają. Jest, jak jest Biedronka po, po serbsku? Eee, Bubomara. No, wiedziałem. Bubamarek. <grymne> <wiedziałem>. Buba <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> Myślę, że po, po... Ja też na to mówią ja wolem, Buba Mara. Ja wolę Biedronkę, za no, Jak nasza tak. z... z... z... koleżanka ze studiów miała męża, Czy coś takiego można nazwać Buba Mara. Jak motem może się nazywać? No mam nadzieję, materiał, że nic no, nie to, mieszam. No. Możesz to, to zweryfikować, jak masz interneta tam. Mieliśmy, mieliśmy szpiki. Że, że powiem wam, znaczy wam to nie, bo wy to znacie, ale yy, słuchacze nie, zna, nie znają. Mieliśmy koleżankę na studiach, która miała męża Czecha i jak usłyszał, że ja mówię... <śmienny> na nogę hulajnogę, hulajnoga, to umarł ze śmiechu. Że <śmienny> noga hula, byłem, że co to, tak piwo razy piliśmy. Mówi, no po prostu płakał tam ze śmiechu, walił głową w stół. Ja mówię, dobra, Lubosz, mówię, dobra, dobra, a jak jest po czesku? Mówi, no jak to, ja oburzył się. Normalnie, kolobieszka. <śmienny> także, także Buba mara że Piedronka może ten Czarnogórca, a tudzież Serba mocno Ach. rozbawić. No tak to jest z tymi językami słowiańskimi, że one są... Działają w wszystkie, wszystkie są śmieszne poza własnym. Jakoś tak to działa <grym> dziwnie. Ale podobno czeków no polski nie wydaje się śmiesznym. Nie, czeków podobno bardzo śmieszy. Tak? No tak. a jak może samochód cię nie bawić? <grym <grym <grym samochód dojazd? to jeździ, tak. a nie samochodzi. Tak. No, tak jak hulajnoga. No hulajnoga to wyjątkowe słowo No i to w mają śmiesznie, bo jak już jesteśmy, na Bałkanach, tam nawet jak Jugosławia była cała, to i tak języków było kilka. Teoretycznie no, język serbsko-chorwacki nigdy nie istniał. Tak? Oni tam, każdy mówi po swojemu, a jeszcze byli Macedończycy, którzy mieli całkiem swój. I, I Słoweńcy, tam... którzy mówią też trochę inaczej Tak, językiem. tak. I tam było na przykład było tak, że... że e... I redaktor się zamieszył. się bo coś chciałem powiedzieć i zapomniałem. A, widać ja, już skończyłeś. Trzeba ja ja szuka... ja ja się redaktora. Ja zastosuje. pamiętam, jak szukałeś w tabeli medalowej w 1996 roku, będąc w Kotorze, reprezentacji Polski. Znaczy nie szukałem, tylko bo byłem, pojechałem tak tam, dokładnie. Wyjechałem tam dzień przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich i... I przez pierwsze trzy dni, no nie powiem, co robiłem, ale dopiero po trzech dniach, <grym <grym tak się powiem. Zajrzą do gazety. Słońce, wino, Obietyli. danie. Tak, i przypomniałem sobie, że przecież są igrzyska, to może bym sprawdził, ale co się szczególnie, dzieje. szczególnie, że Serbowie mu dokuczali, bo mieli jeden złoty medal. Uwaga, w czym? Wiecie, jakie jest strzelanie po, po serbsku? Strzelanie sportowe. Bardzo znaczy, dobrze. Nie jest tak po serbsku. Nie? Tak, jest, tak jest po polsku. Nie. Znaczy to jest, no Jak tak. ktoś nie zna dobrze polskiego, tak jak nasza koleżanka Serbka, to powiedziała, powiedziała strzelaninie. strzelaninie. A wtedy było świeżo Zacznij po konflikcie zbrojnym. <laughs> mieli, mieli już dwa medale, Oli. złoty i srebrny. W strzelaninie. strzelaninie. <laughs> Mówię trzeciego jak kupiłem gazetę i zacząłem, to od była. Ale Curlica trochę znałem. No i niespodziewanie. Czekaj, jak podstawówkę stąd. Tak, patrzyłem się, się w tym. Mam tą kastę do tej pory zresztą. E, gdzieś tam schowaną, bo trzeciego dnia, tam nawet czwartego dnia igrzec w Atlancie, patrzyłem na tabelę medalową, to przestałem... Znaczy, wydawało mi się, że jednak nie znam Cyrylicy i coś mi się musiało pomieszać, bo na pierwszym miejscu była Polska. Znaczy Polsza. Polsze. Bo okazało się, że w, tej, w tejże strzelaninie tej samej, to dwa medale zdobyła Serbska, to Ernata Małer zdobyła tak. też. Dwa. A ja co, a tak ja co ciekawe miałem kompatybilny problem, tylko że byłem po zupełnie, w zupełnie innej części Europy, bo byłem w Finlandii, na zakręcie polarnym, z kolegą naszym Krzysztofem. To Polska po fińsku jest chyba gorzej niż po serbsku. Yy, no ale też zaskoczyłem, bo ja z kolei podszedłem pragmatycznie do problemu. I jak już dojechałem do Rowaniemi, gdzie można było normalnie gazetę kupić, to kupiłem gazetę i zacząłem od końca szukać polskiej klasyfikacji medalowej I nie, nic. i nie mogłem znaleźć niczego, co po fińsku brzmi nawet podobnie do Polska. Ale zobaczyłem, że na pierwszym miejscu jest Puola, więc stwierdziłem, że chyba zadzwonię do domu. Bo zobaczyłem, że mam chyba trzy złote medale. A tam po po tak, bo tam początek, był taki Na ta Ta na zapaśnicy to... od razu... Właśnie, to, chyba. Legień chyba... Tak. Tak, tak, tak. Legień, tak. Yy, yy, Wroński ja powiem, to, i, by... i Nastula. Całkiem niedawno, jakieś pół roku temu opowiadałem komuś tą historię i z ciekawości nawet znalazłem, wszedłem do internetu i dokładnie znalazłem właśnie jak przebiegała, przebiegały całe igrzyska i gdzie myśmy te medale zdobywali. Naprawdę po 3-4 dniach mieliśmy, nie wiem, 3 albo 4 złote, jakieś tam srebrne jeszcze coś, jakiś brązowy. Nie wrócą. Bo myśmy z tych igrzysk przywieźli 9 złotych medali? no jakoś tak no, to teraz, dziesięć, trzydzieści, dziesięć, 10. czyli trzydzieści lat tak. w ogóle. No, no, nie wrócę, no. ale ale jeszcze, jeszcze lepszą mieliśmy sytuację, pojechaliśmy z kolegą dalej na południe Finlandii, no i się okazało, że dalej Robert Korzeniowski, dalej, dalej, dalej na, na południe? południe, bo jechaliśmy z północy na południe, to bliżej Czyli dalej na południe? Nie, bliżej. Pokosowaliśmy... Ale patrząc z punktu widzenia nas to bliżej. Nasze, tak, ale wracaliśmy bliżej. Wracaliśmy na z naszego punktu, tak, wracaliśmy. Wyglądało bliżej w na południe. W końcu, które to okazało się, i na najdalej na południu w Finlandii są drębki. Dębki, dębki, dębki, Ale dojechaliśmy do jakiejś miejscowości, stwierdziliśmy, że tam chud na 50 km. Transmisja. Chud. Huh, nie huh, było huh, gorąco, huh, huh. Byliśmy gdzieś w Lachti, chyba. Pod Lachti byliśmy w jakiejś wiosce, w której Kuh, był pap. i Lachti. Finlandii. Jest taki klub. No, Miasto Finlandii. Swego czasu tak. Okazało się, że finowie naród bratni, piją od rana jak szewcy. W związku z czym? Bratni do Szerców. Bratni do Polaków. Więc okazało się, że w Pabie nie ma problemu, żeby sobie zamówić piwa, ponieważ finowie nie mieli zbyt wielkiej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich w Atlancie, to pozwolili nam przełączyć na chód sportowy na 50 km <grym <grym transmisję. Jest, ale... Więc... No, nie... jest, nie... Więc musicie sobie wyobrazić, jak wygląda 10, 8 kompletnie pijanych od rana Finów, przyglądających się dwóm Polakom, którzy siedzą i upijają się, wznosząc, wznosząc krzyki Bierz go, bierz go, go! Robert! Oglądając chud na 50 km, a potem nasza szalona radość skończyła się bankietem w restauracji w z okazji złotego medalu Roberta Lewandowskiego. Korzeniowskiego oczywiście. Bierz go, Robert! Robert, bierz tak Przychodzi za piszeczkiem tam. Przychodzie na 50 km Ma tak, człowiek czas <laughs> A jak się można upić no, no, tam jest, cały, jest. Tak się stawka pasuje cały czas Wyprzedzają <laughs> tam, tam, tam jest najlepsze to, że na 7 km odrywa się, odrywa się Pierwsza ósemka I ta ósemka, chyba że któryś czerwoną kartkę dostanie tam, czy Jakie one tam kolory mają W tym roku w ogóle były okrągłe kartki Trzecie ostrzeżenie no, ale zazwyczaj z tej ósemki, któryś zazwyczaj jest z No tak, na 20, to już zostaje ich trzech, właśnie mniej więcej, tak. A na 31? Jeden, <głos> 1, <głos> I gdzieś tam z tyłu jest. Ale pytanie, następny, pytanie czy dojdzie, czy nie dojdzie? Sędzia powinien podjeżdżać na skuterku i mówić: dosyć panowie. <głos> no, tak, wyrobiłem sobie <głos> obraz sytuacji. Tak, tak zrobił złoty, ty złoty, złoty ty Tak na Zresztą bardzo słusznie zrobił złoty medalista olimpijski w maratonie w 1896 roku na igrze w Atenach, który stwierdził, że odległość 42 km y, to jest kawał drogi. W związku z tym, w a ponieważ był GREKiem, więc postanowił y, podjechać y, samochodem <laughs> i znał okolicę. W 1896 na Igrzyskach Pierwszym w Atenach. Tak. Po... Się... Ciekawe, jaki miał samochód. to <grym> no, Jakiś tam miał do samochody, już jeździły takie terkoczące. To ciekawe, lud... <grym> ludzie, ludzie, którzy biegli wtedy maraton, biegli to, to go... się nie przełknął. <grym> biegli <go> w takim, <grym> biegli go w takim w czasie, że teraz... Terkoczący samochód. <grym> ludzie, którzy biegli wtedy maraton, mieli takie czasy w, w biegu maratońskim, że teraz... <grym> ten samochód miał czas. No właśnie, no, ja myślę, że on wolniej no, ta, miał, miał taki czas, że po przejechaniu tam kilkunastu czy kilkudziesięciu... kilometrów. jest Przechodzić że muszę tym samochodem, nie, okazało się, że nadrobił nadresztą tyle czasu, że zdążył wypić butelkę wina i zjeść całkiem pokaźną kolację w jakiejś gospodzie u kogoś znajomego, a później dopiero stwierdził, że pobiegnie dalej. No i pobiegł dalej i wygrał. Nie wiem jak się skończyły jego losy, nie znam nawet nazwiska, ale czytałem to w jakimś takim a propos oszustw na Igrzyskach Olimpijskich, a później... Oszustwem była oczywiście ta butelka wina. I kolacja. I, i, kolacja. No te, I kolacja. Wtedy jeszcze można było być pijanym. Bo teraz na przykład nie wiem, czy wiecie, ale, ale alkohol jest na liście środków dopingujących, ale nie we wszystkich dyscyplinach Pani sportu. Dopingujących do czego? Do uprawiania sportu. Znaczy, że nie wolno. Jak nie znajdą wol... alkohol po tak. zawodach, to, tak. to po I, zawodach. I między innymi wśród tych sportów olimpijskich na liście jest strzelanina, czyli strzelanie sportowe. No to, jest no, to jest dobry wybór. Yy, te... przyrzucie się też by się przydało? Nie, no właśnie, właśnie ale skąd, sko, skąd, skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że dlaczego też u chirurgów alkoholizm jest chorobą zawodową? Dlatego, że wbrew pozorom, ręce człowiekowi uprawiającemu różne sporty i zawody i tak dalej, po minimalnej, ale rzeczywiście minimalnej ilości alkoholu. Chyba, że jestem naprawdę alkoholikiem. No, no chyba, że jestem nie, naprawdę alkoholikiem. No, nie, ale to wie, też może to to po, minimal... po minimalnej ilości alkoholu stabilność ręki, czy to w darcie jest podobnie i w bilardzie jest podobnie, że nawet minimalnej ilości alkoholu nie można mieć we krwi, żeby uprawiać ten, w stukerze, żeby uprawiać ten sport zawodowo, dlatego, że po prostu stabilność w dłoni jest znacznie, znacznie większa. A, czy spokój z tą prohibicją. Czy czy to to, to, to, to się wszyscy jest mają. Dlatego, ciekawe, bo w tym roku to, a nie, Renata, Renata Maurer już nie startuje, ale miała dwa złote, także trzeba jej nie zaglądać jej do kieliszka. Po prostu. Nie złote jest no. ten, ten miał. Yy, znaczy w na, na, na ale, ale, ale cztery lata też, później, później miała drugie złoto. Tak. tak. tak, tak. No. już wtedy była. No. Przekuła złoto na małżeństwo. <laughs> <laughs> tak i to anegdoty o alkoholizmie nie ma. Mój ojciec strzelał zawodowo w, leg w legi <grymne> <grymne> ale on nie pije. Pozdrawiamy. A, a, a, a, tak, tak, zawodowo. I tutaj słowo ja strzelał strzyma, zawodowo ja to dopiero... łuku, nie zawodowo. Na niezawodowo. No nie, no nie, to mój tata, mój tata strzelał rzeczywiście, nauczył mnie z bardzo prostych zabiegów kilku, na przykład związanych ze strzelaniem. przycelowaniu, na przykład podnosi się broń do góry, czy, jeżeli to jest broń długa, robiąc wdech, podnosi się broń, później opuszczając ją na wysokość celu, robi się bardzo długi wydech i stabilizuje się broń, opierając łokieć o staw najlepiej biodrowy albo żeber, które ja tak jest żeber, i w, w czasie, który najlepiej im krótszy czas celowania, zanim ręka zacznie chodzić, bo jest zmęczenie organizmu, wtedy kiedy jesteś na wydechu, należy oddać strzał. No. Ja myślę, że op opowiedz to biatloniście na 40 km. <grym> <grym> Oparł sobie krótki obdek ustabilizował. No, są takie znane dramaty biadlonistów, którzy oddali pięć celnych strzałów na ostatnim strzelaniu w nie swoją tarczę. <grym> Ale to jest, to jest niesprawiedliwe, że mi się tego nie zabił. To powinien prawda, trafił i trafił. No. Ale nie wiem, czy wiecie, że zawodnik. A nie, było do... nie udowodni, że tam to... nie celował. Tomek, Tomek Sikora jest, jest zaciekłym, żegłbym, że nie będzie może do nas strzelał, kibicem Realu Madryt. Nasz złoty medalista na świata. Dobrze. Przecież my jesteśmy obiektywni. Jak nie, to? jesteśmy nie, nie, subiektywni. subiektywni. Ale jesteśmy obiektywni w naszej subiektywności. Ale to mi się może Jesteśmy równie subiektywni do wszystkich. <głos> <głos> tak, ale Dlatego ale... <głos> tak, jesteśmy, e, jesteśmy najbardziej obiektywnie subiektywni. Najbardziej obiektywnie subiektywnym tak. podcastem na tej planecie. To prawda. O. No. A kibicowaliśmy się Nie nic ująć. No tak, wielokrotnie, o tym wielokrotnie wspominaliśmy. Kimicha Almada też. Kimicha na świecie Dużo jest duże. To myśl. Chińczyków. Bo Chińczyków w ogóle jest najwięcej. Nie. Jak Hindusów Indusów? Nie. nie, jeszcze nie. Nie, no już tak, już Ludzie. od dwóch lat. Co ty? No. A wiecie, no, ale, jaka, wiecie ale... jaka jest największa, właśnie a propos, yy, największa, taki, w... największy pracodawca na świecie? Ale w sensie gabaritów? Nie, firma, która zatrudnia najwięcej ludzi. Nie. No. Właśnie się dowiedziałem, a korzystałem z usług tej firmy A to firmy nie będzie kryptoreklama? Nie. No chyba, że... <śmiech> Ale my się rządziemy własnymi prawami. Yy, Możemy tak. sobie co No więc obcamy. największym pracodawcą świata są hinduskie koleje państwowe. No to które przewożą dziennie 15 milionów osób jako pasażerów, a zatrudniają, jak to u Hindusów, jeden chłopak? 35. No nie, tak, tak, nie u Hindusów... Bo jest... na plecach jest naszą Każdy pracownik musi przenieść paru ludzi to czasami brakuje Nie, no, oni, oni, oni na przykład walczą z bezrobociem na każdym kroku. Tam pierwszym krokiem nowego ministra, a przewożą rocznie 5 miliardów ludzi w ogóle. Także to jest dosyć spora liczba klientów obsługiwanych przez... Czyli statystycznie jeżeli... to i ja jeździłem z koleją hinduską. No. no, gdzie? No statystycznie, skoro 5 kujachdy no tak, przewożą, statystycznie to, to... Statystycznie to masz trzy nogi, jak no. idziesz przed na spacer, nie swoim. A, ja ja ze, to nie, a ja to swoje, ze swoim to masz jedno. bo go nie mam psa. Chciałem Wam powiedzieć, że ja minister. muszę powiedzieć, że w tym podcaście chyba występuje najmniejsze stężenie faktów do sportowych. Sportowych? Tak. W jakimś takim martwym okresie zrobiliśmy. Sportowych? Nagranie. Nie, no jak martwym? Nie, no działo się. W ligach trochę się działo. No to w w Gdzie Gdzie działo. grała i no. wygrała. jedna wygrała, druga przegrała. No, no, no. To tak, Liga Miszczów się zaczęła. No, o, no, Miszczów się zaczęło, no, no, martwy no, nie, ale, ale Liga Mistrzów to była w zeszłym Wakacje tygodniu. Co no, no, no, no, no, w zeszłym tygodniu? No, skoro ale... rozmawialiśmy o reprezentacji sprzed trzech tygodni. No Ale reprezentacja to jest zawsze bliska naszemu sercu, oprócz y, serca Jana Tomaszewskiego. No, ale można powiedzieć o bardzo fajnym meczu Realu z Manchesterem City. Pequiz pe pe la... zadebiutował. No, o, pytanie, się, tak. Mecz Realu Madryt z City... Bardzo ciekawy. Mancini pokazał, że jest debilem. <śmiech> <To prawda. śmiech> tak ustawić obronę na Real Madryt, to trzeba być samobójcą. Oddać pół boiska, i to boczny cały jeden sektor Realowi, po to, żeby zagęścić obronę. Jeden jaja ture miał pomysł na to, co zrobić, czyli wygrywał po prostu pojedynki w środku pola w samotności, a potem próbował pójść z piłką na bramkę. A tak, i tak, grając tak źle i tak w 87 minucie czy 85 2 do 1 City prowadziło. No, no, no właśnie, to, gdyby, gdyby nie, gdyby, najgorsza gdyby taktyka. nie kompletny babol Harta, to by zremisowali tak, ten mecz. Tak, więc... tak, tak czyli no, całkiem no... nie najgorsza taktyka. No. <laughs> Jak się okazuje. No Mancini się na Harta bardzo obraził. Znaczy, co ciekawe, Mancini wbrew pozorom zrobił dobre zmiany, bo wpuścił Edina Dzeko, który nadawał się do grania. No niestety nie miał szczęścia, bo u niego tak jest w tej drużynie, że z drużynami z Hiszpanii, to jak nie ma na boisku Jaja Turé, Nasriego yy, i tam, nie wiem, kto tam jeszcze u nich, Kuna Aguero, to okazuje się, że nie ma kto piłki podtrzymać. I oni w momencie, kiedy drużyna, która ma wynik w kieszeni, na nie. Santiago Bernabeu, to powinna wziąć Piłę i ją podtrzymać po prostu na swojej połówce, pograć trochę tam, dać tamtym pobiegać, bo, bo tak fałma. są zmęczeni. A oni nie umieją tego. Po prostu Manchester City, który jest, wydaje się, drużyną techniczną, zaawansowaną technicznie bardzo jak na Anglii, okazuje się, że jest technicznie w porównaniu z drużynami z Hiszpanii, które wielokrotnie takie rzeczy robiły. Chociaż teraz nie wiem, jak to w ogóle wygląda, bo wczoraj obejrzałem mecz Atletico Madrid z Betisem i okazało się, że że, że Atletico umie grać tylko z kontry Perkis dostał czerwoną kartkę i zrobił karnego o. i to w momencie, gdy jego drużynach, bo to było przy 2-0 jeszcze tak przy 2-0 dla by... Betisu tak, to była gol na 2 do 1. No, no właśnie. Więc... Ale tak, tak... Nie, bo 1-1, 2-1. To było przy 2 do 1 dla Betisu. No, ale przy prowadzeniu Betisu. Tak, przy prowadzeniu razie, Betisu. Więc... A co ciekawe, później sędzia dokonał cudów y, sztuki sędziowskiej, y, dlatego że najpierw Luis Felipe y, zagrał w polu karnym piłkę ręką, o <coughs> zawodniku Atletico Madryt, ale zagrał ją tak niefortunnie dla sędziego i drużyny Betisu, że odbijając piłkę ręką nabił ją na rękę zawodnika Betisu, który atakował ich bramkę. Co zrobił sędzia? Wyrzucił z boiska zawodnika Betisu I nie dał karnego dla Betisu Przeciwko Atletico A powinien zrobić wręcz przeciwną rzecz Czyli wyrzucić Luisa Felipe Dać karnego dla Betisu I byłoby wtedy 3 do 2 Pewnie albo, albo, albo Boże Betis By I ten mecz nawet wygrał opiekło. A tak Betis skończył mecz w 9 a, i, i, i, I dostał karnego Przeciw sobie Chłop był w takim szoku że no jeszcze wielokrotnie widziałem ludzi czarnoskórych wybałuszujących gały na widok <laughs> zadziwiający ich. No tu chłopak tak wybałuszył gały, że prawdopodobnie było widać całe w ogóle na, na, na widok decyzji sędziego. Tak, no a propos Ligi Mistrzów i, i tej grupy, gdzie generalnie Manchester, to warto że tak użyję Nie. pięknego słowa uwypuklić. No, no, no. sytuacja z drugiego meczu w tej grupie, czyli Borussia Ale Lewandowski strzelił drugiego swojego gola w historii znaczy wystarczającej w Lidze przede wszystkim, że pierwszy raz od ho ho ho jest mecz, w którym Polak strzela gola i to jest gol decydujący który i to w znaczy. 87 minucie w tak, sposób, i to jest Liga Mistrzów, to jest grupa ale ładnie i... przywalił wszystko, wszystko zrobił dobrze i w po komentarzu do tego gola usłyszałem Jana Furtoka, którego nieco poniosło i bo powiedział, że nie dość, że świetny gol, co tu się zgadzam, bo wcale nie była ta, taka sytuacja, nie była taka łatwa, bo jeszcze trzeba było zgubić obrońcę, a później oddać strzał a strzał oddał idealny, bo tam żaden ramkarz świata by tego nie obronił ale ale, USA. ale za, założył, że so i pewnie może ma rację Furtok, czyli może go nawet nie poniosło że, <śmieniu> <śmieniu> że osiągnięcie Gucia Warzychy, czyli 8 goli zdobytych w Lidze Mistrzów Lewandowski przebije, jeżeli nie w tym, to w przyszłym sezonie. Hmm. Ale... No, to bo Lewandowski opaduje, to było jego drugie trafienie, czyli brakuje mu sześciu. No tak, bo może wreszcie by wylosowała jakąś grupę, taką z której ma szansę wyjść. wyjść tak. i... no w bo tej... bo to, tutaj może być ciężko, naprawdę. No to, to, to wiem, od dawna, że, że łatwo nie będzie, ale jak popatrzyłem na City, tak grają. City ostatnio nie gra najlepiej, no to, to prawda, że, że, że początek sezonu ma taki sobie. No i to nie tylko dlatego, no, ale żeby to, że Rosja to wygrała. Nie gra najlepiej. Traci masę bramek w głupi sposób no to a jak widzę też nie, to... nie gra najlepiej a Real jest siódmy Także tam okazało ta się, że... Ta grupa nie jest taka... Ta taka... grupa. <laughs> <Zadna> grupa mistrzów. <laughs> znaczy, Nawet no... tak mówiliśmy poprzednim razem, że nie ma co oceniać jeszcze, bo to no tak nie, nie, no fajnie no... Na... Bądź, bądź, że... A Barcelona ze Spartakiem i... też, nie się nie też się męczyła potwornie. No i w ogóle ta pierwsza kolejka pokazała, bo i Klusz, i Batę Borysów, nagle się okazuje, że w tej Lidze Mistrzów to można grać znaczy, y... wiesz każdy z To i tak wyjdą ci sami. tak tak. Jasne, tylko zawsze, jak pamiętasz, mówiłem, że ci sami, ale zawsze tam jedna albo dwie drużyny, jakaś tam się tak. do tych... To jest jest pask jednak, przebija. Poza tym, tym jeśli chodzi o to, jeszcze dodatkowym aspektem jest to, że, że za remis czy zwycięstwo są bardzo dobre pieniądze. Jest pieniądze, i dokładnie. Mistrzów, no, I o to chodzi, trzeba wykorzystywać I to tą wszystko. Tak jest. dokładnie. I to, no, tak, znowu że... jest, to znowu jest takie gadanie typu, że w Polsce nie, polskie kluby się zasłaniają tym, że tu budżet taki, my tam mamy jedną dziesiątą, nie ma szans. A tu jedzie sobie taki klusz czy batę, no może też nie do wielkich potentatów, no ale jednak do klubów, które mają pewnie też budżety od nich większe pięciokrotnie albo no, i lepiej. Tak, no Ostatnio, ale... ostatnie jak byłem nad redaktora no, Kondalciuka, przez moment wiem, oglądałem Sparta, jest... Mistrzostwa Plast. Świata do lat osiemnastu dziewcząt no. rozgrywane no to, to w Baku. Pod, to powiem Ci, podchodzi troszkę już... <laughs> W, w Baku na co? Ba no i właśnie zastanawialiśmy się, gdzie ten stadion jest. taki dość postawy i generalnie... W Baku to jest słynny ta stadion Tafika-Bachramowa. No. Tak jest. Fika. No to bardzo, bardzo że mówił mnie, że bardzo podobny, ale identyczny stadion stoi w Mińsku Białoruskim. Jest taki sam. I stwierdziliśmy, że tak wiele drużyn to upadło. Polski <głos> po drodze. I to wcale nie były patentatami ani Baku, ani tam inne te drużyny nazerskie propos tego, co przed chwilą powiedziałeś, że nawet nie, nie, nie, nie z potentatami. Dla nas każdy, każdy, dla, każdy, każdy, to, każdy. dla nas każdy jest potentatem. No nie, no, ale znaczy, dla polskich klubów tak, ale już na przykład dla polskiej reprezentacji to zobaczymy, jak to be, be, będzie. No to zobaczymy. Na, tym polega, na tak. tym polega, panie redaktorze, piękno piłki, że wcale budżet nie musi się przekładać na to, kto Nie, kto oczywiście, że To jest bardzo ładne właśnie, że takie kluby potrafią sobie wywalczyć pozycję gdzieś w lidze mistrzów. Ale jeżeli się spojrzy na historię Ligi Mistrzów, to rzadko się zdarza, żeby bo, wygrywały. Chodzi o to, że pojedynczo się... Czym innym jest są poziomie klubu. Widzę mistrzów stricte jako Liga mistrzów, bo pucharze Europy co innego. Tak? Tak, tak. No nie, ale, ale widzę Lidze mistrzów, mistrzów to jako takiej. To oprócz chyba tylko Oprócz Borusi Dortmund, oprócz Borusii Dortmund, y... oprócz Dortmund i Porto. Ale Verkuzen? a Verkuzen nie to, czy ja nie patrzmy, nie że, patrzmy na to. Czym innym jest tendencja? To znaczy, że to jest tak, że pojedyncze mecze można wygrać z, z każdym, tak? Natomiast wiadomo, że... No, nawet Wisła kiedyś wygrała z Barceloną. No, ale to tak, Barcelona <śmiech> no, mocno odpuściła sobie. No tego. nie, ale jak już mówimy o tej o Lidze Mistrzów, to nawet już nie patrząc na pojedyncze kluby, ale jeśli dobrze pamiętam, to w ogóle ligę Mistrzów w historii wygrywali przedstawiciele sześciu albo siedmiu lig. Możemy szybko policzyć. Eee, z, czego, z czego tam Hiszpania, pojedynczo? Hiszpania, no, Niemcy, Portugalia, Selcik, Włochy. Kiedyś chyba Celtic wygrał, tak? To, to jest taki tam A pojedynczy. A mówisz o Mistrzów, Od początku istnienia tego rozgrywek. Dochodzi tego Rumunia, dochodzi Szwecja. Eee, Szkocja. Szkocja, Szwecja, Rumunia. Poza tymi głównymi, bo, bo są oczywiście Niemcy, Anglia, Hiszpania, Włochy, Hiszpania, Włochy. Włochy. No to osiem, bo jest jeszcze Francja... Rumunia, a no, jeszcze jest Jugosławia. No to może trochę więcej, a no, no. takie tam pojedyncze sukcesy. Natomiast Ale to pojedyncze. 95% to jest to są cztery ligi tak naprawdę. No. Tak Bo tak. Nawet, no. nawet francuska tam no ma ile jeden, e... jeden sukces, czyli tak. Olimpik Marsylia. Olympique Marsylia. No był, była potęga taka jak Sandettian w latach 70., ale oni w, niestety trafiali albo na. A nie jeszcze wygrał ten stad. Nie, oni chyba nie, oni byli w finale, nie. ale, ale oni nie wygrali. byli. w finale przegrali, ale, ale a na przykład świetne saint z z Platinim trafiało albo na Ajax, albo na Bayern w czasach takiej dokładnej hegemonii. Jeszcze Benfica, Lizbona, która też jest portugalska, to jest tak jak w Jeśli mówimy o Lidze Mistrzów, natomiast już w tych ostatnich latach, to w ogóle w półfinałach tak, to z, e, z... chyba też ze, no nie wiem, czy znaczy tam teraz, ze dwa, dwie znaczy, trochę się zmieniło. Ale teraz to w ogóle wygląda tak, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o już. Świerć finałach już rzadko są drużyny spoza, spoza absolutnego topu. To tak? no nie mówię, tam się zawsze jakaś trafi, a to się no. przebije. To, to tam no to jakiś się PSV się prze, przebije. A tak, no wiesz, Holendrzy to są, no no, tak, bo Ajax, Ajax, tam narobił tyle, że oni no są tak, w tej, ale... w tej w tej głównej grupie, która zdobywała parę razy, tak? Bo i Ajax i. No i ja jak I, wygrałem, PSV. i PSV wygrało w 1988 roku w finale z Benficą. Natomiast ja dwa albo trzy lata temu jakoś to sprawdzałem, to od początku istnienia Ligi Mistrzów tam poza pojedynczymi przypadkami. To naprawdę, no to do półfinału do końca. No, ale, ale teraz, zobacz, teraz drużyna plik. z Holandii. Może, nie wiem, jeszcze, jeszcze PSG przez te zakupy i tak dalej. Mo, jeżeli tam ci będą mieli cierpliwości arabowie, żeby, żeby za to płacić. To, bo w pierwszym roku nie wierzę w to, że PSG miało szansę. Znaczy, ja, coś w nie, nie, w nie, ja w ogóle nie wierzę, w fragment na jakiś fragment. Ja już nie wierzyłem w, w City i nie wierzyłem w Chelsea. Tak. Tak. No, dobrze, no, ale w ale trochę czasu. Ale jeśli City i Chelsea zaczęły zdobywać sukcesy, bo momencie jak trochę się tak uspokoiło. Zwolnili tego głównego trenera. tak? To... A, po, a poza tym przestali robić 10 transferów na sezon, tak? Tylko no. zaczęli kupować y, kogoś, kto im był potrzebny i ten skład jednak City jest w miarę stabilny. Wiadomo, no i, że też, ta... i też do tej pory sukcesów w Lidze Mistrzów nie ma. No. no City nie ma. City na razie ma. Także ja, tak, więc... ja w takie wydmuszki, <laughs> dopóki ty. To wszystkie, to mówię, pierwszy chyba był Inter taki, który tych zawodników kupował naprawdę, 15 w każdym sezonie i nigdy nic nie mógłby walczyć, przynajmniej w Europie. Inter ma wygrane w historii chyba trzy puchary Europy i to zawsze ogromnym nakładem finansowym, zawsze. No ale, ale zawsze już w momencie, jak to się uspokajało trochę, jak już kupili tych zawodników i już wreszcie znaczy ten skład u, ze dwa, trzy sezony grał. U, u Mourinho, Inter to był już apo, apogeum, tylko że ta drużyna była długofalowo budowana wcześniej, do niej doszło kilku jeszcze tak, no, bo mocnych bo, zawodników. Ona była i zbudowana za, za wielkie pieniądze ale to już nie było tak, że to, to byli ludzie kupieni przed tym sezonem, tylko to już, to już ten skład już, no, już od dwóch, trzech sezonów co najmniej grał ze sobą. Tak. A za e, zanetki także... to nawet od dwudziestu. <laughs> <laughs> zanetki od urodzenia. Tam, e, także jest? tak. Ja tutaj pracuję. Weszło? PL. Weszło weszło PL. No właśnie redaktor naczelny weszło, odkrył Barcelonę. Stan Stanowski napisał, bo pojechał na mecz właśnie ze Spartakiem Moskwa i na mecz ligowy, a że on jest kibicem sympatyzującym tak z Barceloną, mocno nawet, może nie tyle lekko, co, co mocno, to napisał w ostatni, ostatni jakiś felieton na ten temat, co go tam w 10 punktów, co go w Barcelonie tam zauważył, tak? Zgadza się. Napisał że... coś pozytywnego? Dużo pozytywnych rzeczy napisał. Hmm. Pierwsza, pierwsza w swoim życiu chyba Oprócz tego, że nie mógł dojechać Na lotnisko w Modlinie, bo znaków nie ma ja to, ale to, jakby... to wina Barcelony to to wina to wina oczywiście, No tak bo jest. tam się lata z Modlina teraz No ja wiem, no to jest jakaś masakra to, to, to, Ten Modlin Na razie tak, ale będzie lepiej Kiedy? No, jak już kolej ruszy, która będziecie dowoziła do, no, do, do lotniska. czyli za 30 lat. No nie no, mam do, miała ruszyć od pierwszego, tam no, zdaje się, czego, się za, tam pierwszego no, no, no, ślatoną na, na kolei. No tak, to, tak. To, to, to, tak? Na razie jak jak oni zamkną tą na okęcie i wtedy uruchomią. Ale właśnie tutaj na okęcie nie mogą zamknąć. Wezmą tory, przeniosą, przeniosą. Prze, przeniesą. nie, no, no, nie tak, mają nie, też teraz nie, nie. taką inwestycję w Lubelskim, gdzie za 40 milionów złotych remontują tory przez ostatnie dwa lata, po czym okazuje się, że linia jest do zamknięcia, bo jest nierentowna. To gotowa jest. Trzeba to przenieść. I zamknąć. przenieść. Gdzieś zamknąć linie, bo jeździło nią za dużo ludzi. No, no właśnie no. do... No, zdaje się, że do Tarnobrzega, czy tam do Rzeszowa. No. Skandal. Gdzieś tam w, takie, tłum, takie tłumy były, tak. że normalnie nie da się się nie opłacało nim jeździć. Czy może, może w Indiach należałoby zamknąć wszystkie linie kolejowe? No, no, bo jeździ mi no. 5 miliardów ludzi rocznie. To się nie opłaca. I w większości na winogrono obwiesza, obwieszają. Zawsze, zawsze mi się wtedy przypomina, pamiętam, jak swego czasu mieszkałem przy ulicy Żwirki i Wigury, tak na, na trasie z lotniska, właśnie. I tam, nie wiem czy to cały czas istnieje, tam w pewnym momencie taki był autobus specjalny. Wilmo. Taki jeździł był. Tak, z tlen. lotniska na dworzec. On tlen tak pusty. On zawsze jeździł pusty. I kiedy zapytali się jakiegoś tam szefa tego ZTM-u czy czegoś, po co ten autobus cały czas jeździ. Bo jest rentownie skoro... najbardziej. Tak, jest najbardziej re... Okazało się, że on jest najbardziej rentowny, nie mogą go zamknąć, gdyż do każdego normalnego kursu autobusu takiego 175 czy jak, jakiegoś tam, co tydzień dopłaca się, tam nie wiem, czy codziennie dopłaca się 30 zł, a do tego tylko 5 zł. O! No. No jest i jest najbardziej no rentowny jest. Jak ludzie jeżdżą autobusem, to on się niszczy, się psuje. Wiesz, potną siedzenia, więcej, barany. Więcej, a jak paliwa, pusty, bo jest no, ciężki. A jak jeździ no. pusty autobus, to nikt siedzeń nie zniszczy. Nie no trzeba nie nawet powinny, specjalnie i, tylko 5 zł. Ale tak? no. No, to jest To lepiej powinny skierować ten za 30. No, to prawda. Idźmy Idźmy tym tropem. A, a, na przykład, a na przykład, a propos kolei hinduskiej, to wam powiem jeszcze, w jaki sposób Hindusi, bardzo rozsądny zresztą, walczyli z, z bezrobociem. Przyszedł nowy minister transportu i przejechał się koleją i stwierdził, że mają plastikowe kubeczki do picia czaju, czyli tej miejscowej herbaty z mlekiem. Yy, I pierwszą decyzją nowego, nowego pana miejscowej w Anglii, w, Anglii, w sensie w Indiach. <laughs> Pierwszą decyzją było co? Wycofanie plastikowych kubeczków do picia herbaty i zastąpienie ich kubeczkami glinianymi, ręcznie robionymi na stacjach kolejowych. Co przysporzyło raptem 100 tysięcy nowych miejsc pracy, a oprócz tego okazało się rozwiązaniem ekologicznym, bo te kubeczki po prostu hindusi, co widziałem wielokrotnie, wyrzucają po prostu przez okno, bo one te gliniane, je... czy te plastikowe? Te gliniane, znaczy plastikowe też wyrzucali, albo zbierali je ci, co tam za, za drobne rupie tam yy, zbierają plastik. Natomiast te gliniane po prostu nie opłaca się ich ponownie nie używać, więc po wypiciu herbaty wyrzucasz to na tory i, I ludzie, ludzie mają pracę i, pracę i robią nowe, nowe, te, nowe kubeczki. Takim prostym oto rozwiązaniem. I, i to może i u nas w ten... prowadzimy gliniane kubeczki. Załóżmy firmy, na przykład znacznie Kolej kolei to może pomóc. Myślałem nawet, żeby Myślę, że tak zrobić na kolejkach stadionach, ale, ale obawiam się, że wtedy kibice dostaliby do taki... oręż. oręż. w walce, w walce ze wszystkim. Gliniany kubeczek. Piznął. Byłem wtedy tym kubeczkiem. może. Nie tędy droga. Czy my jeszcze coś mamy? No, jeszcze coś. Jeszcze. A Agnieszka Radwańska, która od, Ale nikt nie widział tego widziałem. No, no, Ale wygrało. No, wygrało. No, wygrała. No wygrała. Ja widziałem tam dwie jakieś piłki, które w ramach skrótu ktoś jak to zwykle postanowił pokazać. Raz, jak jedną wali w trybuny, nie wiadomo o czemu, a drugą <grym> była radość, <grym> radość po tej wywalonej w trybuny. Już taki montaż zrobili w moim ulubionym serwisie no. informacyjnym, sportowym w TVN. Zawsze się zastanawiam, jakim cudem w głównym wydaniu wiadomości w głównym serwisie sportowym da się wszystkie światowe wydarzenia ze sportu pokazać w 10 sekund. To jest po prostu... No jak to? Redaktor nie ci powiedział. To wszystko wina ludzi oglądających. Robisz tak, przychodzi redaktor tak, prowadząc swój tak. To, to, to, to i to a później robią cięcie chirurgiczne wow. i zostaje ci z niego jedna wywalona przez radwańską ale... piłka w kosmos i gest radości po tym jak wygrywa to jest wygrywa... Skrót. nie chodzi też, to żebyś się dowiedział jak Piesa wyglądał relo. mecz, tylko żebyś się dowiedział że była radwańska ale, ale pozosta... piłka ciała. ale pozostałych tak? wiadomości nie było żadnych za to bo, bo już minęło 10 sekund Kuriozalne, to jest w ogóle utrzymywanie redakcji sportowej w tvn nie To jest chyba jedna z najgłupszych rzeczy. Y, de, jest głupsze niż puszczanie tego pustego autobusu na Okęcie. <laughs> no. Myślę, że powinniśmy zmierzać do końca. Dlaczego, kiedy ja się rozkręcam? Czy to jest tle, tle, tyle, mamy coś, nagrane? Coś tyle mamy nagrane i poza tym już karetka. Złoty 40. Złoty 40. Chyba. Czas kończy. Taka karetka. karetka karetka po redaktora emeryta no. tutaj widzę, że przy telefonie dzwonią redaktor Maciasz opowiada dykterykę. ha, zaskoczyłeś mnie no wiem, widzę właśnie no, bo wszystkie Dyktoriki, jakie mam teraz w głowie, to są z książki Andrzeja Iwana. No proszę bardzo. Nie, ja raczej zachęcał do Święta. tego, żeby sobie wszyscy po sami, sami, sami trzeba, przeczytali. Bo, bo, to... bo tam co strona, no oprócz y, wstępu, który odłuczył mnie na trzy tygodnie w ogóle picia alkoholu nawet, ciwa no mi się nie parę, chciało. Jest parę smutnych historii, jest parę wesoło smutnych. Chyba skutecznie. No wtedy już byłem po książce i wracałem do siebie. No, ale szczególnie, no nie wiem, jak to się z naszym wieku. I Pierwszy na przykład... się znalazł, co mnie komentuje. No. No. Bo on nie musiał czytać tej książki. No, on tam był. Nie no, szczególnie szczególnie w naszym tak. wieku i pamięta na przykład Mistrzostwa Świata w Hiszpanii, hmm. w albo ktoś jest troszkę starszy i pamięta nawet Mistrzostwa w Argentynie, no to tak spojrzenie z drugiej strony jest, to skakujące. jest no czasami, i czy, czasami czy na, okrutne. Czy na Polską Ligę w latach 80 tudzież 70 jest tak. to jest... Zero z jest w tej książce. No, dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo ja większość tych wydarzeń pamiętam, tylko jak się okazuje... Zupełnie jest tak, inny jak, ogląd. To jest tak jak z tymi co, twoimi, to co mówiłeś o, tym, o, o tej aferze na Okęciu, jak tak. mamy widok z jednej strony, z drugiej strony, nagle okazuje się, że to wszystko... A my po środku. Znaczy, my na to patrzyliśmy wtedy jako dzieciaki, i. I niewiele prze, w ogóle rozumieli. I przez ostatnie 30 lat został mi taki obraz tego. Jako, Co tak, ciekawe, dzieciaka, a się wszystko odwracało. Co ciekawe, powiedział, powiedział dwie rzeczy tam w tej książce na temat tego yy, yy, Andrzej Iwan, że wydaje mu się, że gdyby kuleszy nie wyrzucili i Kulesza byłby trenerem, to drużyna mogłaby osiągnąć jeszcze lepszy wynik niż trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1982 roku. Natomiast powiedział, że jego kontuzja, to, że urwał mięsień w fazie grupowej, paradoksalnie jego zdanie... To, że, że, że, że przyniosła korzyść drużynie. Przyniosła korzyść, bo w jego miejsce na stałe do składu wskoczył odsuwany i niespecjalnie lubiany przez, przez piechniczka Boniek. Znaczy, ja nie odskoczył do składu, tylko do ataku. Do bo ataku. On w składzie. Tak, przesuną, w składzie był. Nie musiał no. grać na skrzydle, bo taki był pierwotny pomysł. Natomiast rzeczywiście, ja zawsze się zastanawiałem, i ta książka potwierdziła moje, a wtedy, będąc dziecięciem dziewięcioletnim, już się zastanawiałem, co w kadrze robi pałasz. I, a, a na zdjęciu też miałem taki plakat nad łóżkiem tej reprezentacji z 70 roku. Nie dobrze, że wszyscy mieli. Ale też się zastanawiać... ja Zastanawiam się, kim jest Tadek Dolny. kim jest ja, Dolny? A Ja długo myślałem, kim jest Mowlik i po co tam pojechał. No. bo Skrobowski no to wiedziałem, bo czasami leciały mecze Wisły w telewizji. E, no ale, to znaczy, ale po co tam pojechał? To też nikt nie ale wiem jeżeli... Bo on miał złamaną nogę już przed turniejem, więc <laughs> zabranie go tam było niezbyt mądre. Kogo? Skrobowskiego. No, które, no. no tam, tam w ogóle się brutalne rzeczy działy, bo to, to w jaki sposób zostało potraktowany przez no piechniczka tak, paru tak, to to nie będziemy tego opowiadać, bo to jest, naprawdę tam rzeczy się dzieją straszne, no, ale generalnie nasz sztab trenerski, no, bardzo fajne jest to, że Iwan jest na tyle na tyle uczciwy w tych wszystkich ocenach, że na przykład potrafi nie zostawić suchej nitki na piechniczku jako trenerze reprezentacji, a z drugiej strony ocenić go zupełnie Pozytywnie. inaczej i całkowicie uczciwie jako trenera górnika, tak, bo e, górnika Później się Słuchajcie, musimy kończyć, bo mój pies jest głodny. O, Dobrze, to jest ciekawy sposób na zakończenia <głos> audycji. Myślę, że wszystkie audycje na świecie tak powinny że... się kończyć wtedy, kiedy jed... pies z jednego z dziennikarzy jest głodny. Także ja tym razem. Jest po Przednie wszystkie... niegłodny, sam sobie wyjada z terenu. No właśnie wolałbym tego uniknąć, nie... dlatego wolałbym mu nasypać. Dobrze, to kończmy i tym razem po wszystkie dykteryjki i śmieszne historie odsyłamy do książki znaczy, Andrzej śmieszne I nieśmieszne. Mieszne, smutne i... i śmieszne i straszne. Ale, tak. Ale parę, parę naprawdę przezabawnych momentów no, no, też ważno, jest. Wa... Znaczy, moim zdaniem najlepsza książka, jaką czytałem o polskim futbolu, na pewno. Swoją drogą to ciekawe, bo tak ja, jak już mówiliśmy, o weszło, to, to ja właśnie redaktora Stanowskiego sobie tak poważam średnio generalnie. A Natomiast właśnie jak ja coraz już, bardziej Jak, poważam jak, jak już się czasu. zabiera zapisanie właśnie takiej biografii, czy słuchanie piłkarzy i spisywanie tego, no to wychodzą z tego no dwie najlepsze książki o futbolu polskiej. To jest chyba właśnie Kowalczyk. autobiografia Kowalczyka i autobiografia Iwana. Obie przy współudziale redaktora Stanowskiego, który, no ja mówię, nie, tak nie, nie bardzo. Dob, do, to jest dobrze napisane, naprawdę. Ma, no, bo on ma świetne, znaczy ma lekkość pisania przede wszystkim. Tak, tak on to bardzo dobrze potrafi... momentami jest nalaj, no, że ja może z tym Znaczy tak, no bo w momencie, gdy on pisze jakby od siebie, no to wtedy pisze to, znaczy bo nadal, znaczy jakby dwie rzeczy, no warsztat ma bardzo dobry, bo jak czytasz to, to jakby łatwo jest, jakie ma poglądy, to wszyscy wiedzą, jakie ma Stanowski, bo, bo z tego wynika, tak, wszystko, wszystko jest tak napisane, że wiesz, o co mu chodzi. No tylko, że można się z jego poglądami zgadzać albo nie i można jego sposób wyrażania tych poglądów lubić albo nie, ale... No mnie on zdecydowanie bardziej pasuje niż o, niż yy, tam takie owijanie tam, pisanie dupa przez RZ i tak dalej. To po tym jest konsekwentne. Ja, ja, ja tam jego poglądów nie lubię, ale przy tam jest konsekwentne. No, jak... Tak, jest konsekwentny Znaczy, mnie one, mnie one nawet odpowiadają, e, szczególnie po tym, jak pojechał do Barcelonę. A, no. E, nie, nie, nie. No, nie to, znaczy, bo. dlatego e, nie, nie, nie, właśnie nie się, jesteśmy obiektywni. No, nie, Sie, obiektywni. się nie, nie, się nie, nie podoba to... Nie, bo spotkałem się z felietonem napisanym z punktu widzenia człowieka, który przeżywa, jadąc do Barcelony na mecz, to samo, co ja robię w roku razy kilka od wielu lat i no, ma po prostu takie same spostrzeżenie jak ja miałem, czyli po raz kolejny się powtarza że generalnie cała sztuka, tudzież inne pisarstwo jest psu na buty, ważne jest żeby potwierdzało twoje doświadczenie życiowe tak <grym grym zciążka> ludzie, ludzie, ludzie lubią słuchać Ludzie się tak. zgadzają, no, ja wiesz, lubię te piosenki tak, tutaj, mam zdanie na ten temat i się z nim zgadzam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 Baby, baby, the blue sky. Emma, Jesus Maria.